Kolektywny podcast sportowy. Który jest odcinek? 118. 118. Dobrze. A już 118. my już nagrywamy? Czy a, my ja, a ja. A Tak, już, już nagrywamy. Poszli? Już. Po betonie. Chciałem powiedzieć tak. Wróciłem. Nie. A, ja, ja wam teraz dam. Dzień dobry. Panu no, redaktorowi. Okazało, okazało, że redaktorzy, <grym> tak dokładnie hasami. No co tak. po niektórzy? Teraz to ja już was przypilnuję. Ale które konkretnie, gdzie kiedy konkretnie? Nie, no to Który, ja myślę, nie... że redaktor kontracił właśnie A ja my powinniśmy <grym> go przypilnować. Tak. Ja Przecież pracowaliśmy, on sobie tam gdzieś. Tam. Dobrze, dobrze. sobie po mieście po centralnej Polsce. Chcemy powiedzieć, że mamy dwa psy jeszcze. To prawda. Ja nie mówię że do tego mikrofonu tak z boku za bardzo. Może troszeczkę, no ale ja ja może wiem, tak, ale nie, myślę, że jeszcze, Teraz ten się zabrał tak. za udoskonalenie <głos> sprzętu, nie mogę. <głos> <głos> <głos> bardzo to, to. Zimuję, no, bardzo no, dobrze no, się słychać. No, no Znakomicie. Jak nic nie mówię, to bardzo dobrze mnie słychać. Wtedyś wtedy najlepiej. Może kolega, redaktor Zawada, ja pamiętam jak wspominał, że był najlepszym gitarzystą wśród gitarzystów rakietowych. Bo mnie nie było słychać. Zawsze się I... szczycił tym. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że. Zresztą był teraz ostatnio taki konkurs jest dla niewidzialnych z... gitar. Co, co, na czas, co? Czas, co, robisz to robisz świat, to to. i poważne pieniądze się w no. tym wygrywa To za stary jestem na głupot. Więc chciałem powiedzieć, jeszcze, że jakby y, ciężar podcastu przesuwa się na Żoliborz Jak tak dalej pójdzie, to do Campinosu dotrzemy. Nie, nie, Żoliborz jest dobre miejsce tak. Nie, bo ty mam za daleko <laughs> Tak, <laughs> mnie się poprzednie nie <laughs> chce też bardziej tak, podoba Z woli na Żoliborz, tak, się powoli przesuwa ciężar podcastu Więc to jest drugi odcinek nagrywany na Żoliborzu A być może trzeci będzie w zupełnie najnowszym studiu Tak, będzie Nie być może, tylko na pewno Subiektywnego podcastu sportowego To będzie studio Sunshine Records <laughs> Second Edition Na jakiej ulicy? Na mi ulicy Mickiewicza No Mickiewicz, to też na Żoliborzu Tak Mówię, że się przesunął Cię. Za róg. <laughs> Za rogiem. Z placu inwalidów na, na Mickiewicza. Jakby nie było, jak ktoś nie zna Warszawy To wie, że y, ulica Mickiewicza Przechodzi przez plac inwalidów Na Wskroś <głos> <głos> to Się strasznie przesunie No dobra y, Bo dzisiaj były dwa ważne wydarzenia Sportowe Właśnie mam pytanie bo to Wiem, że Wy oglądaliście y, ten y, Mecz Lecha Bo, Me czyli, bo nie masz kanału kana siatkówki oglądania. To, to prawda Ale tak, tutaj... nie, nie, bo ważniejszy jest serial y, Szpilki pod Giewontem na Giewoncie Na Giewoncie no. Czy pod Giewontem No, no właśnie, nie, nie, czy, nie Jak zwan, tak jak zwan, tam To no. obojętne tak. No ale rzeczywiście Ale wybitny jest, serial no, Czy to swego plasatu. rodzaju jest skandal Tak? Że o, Swego rodzaju Swego rodzaju jest to skandal <słuch> Że tego jeżeli, typu ma. Jeżeli można dwóm milionom kretynów Pokazać y, Szejbalową Jak y, lata po Giewoncie Czy cokolwiek tam robi A w tym czasie Parę milionów ludzi tak Ten mecz gdzieś obejrzy być może No to wiesz to ma dwie pieczenie na jednym ogniu Pan Solosz sobie zrobił. Nie, bo, bo, bo chodziło o to, że najpierw był mecz Borusii z Sewillą, potem był mecz Lecha na TV4. To w Polsce już za dużo sportu. Potrzebna jest Biesiada. No, musi być Ale w też Polsacie Biesiada. Nie było w ogóle sportu, jak rozumiem mecz no, u to KT4, No ale 4 no nawet do, Polsadu. do Polsadu. No tak, tak, no ale sam kanał Polsat. No, tym niemniej ja z, podjąłem decyzję, że będę oglądał siatkówkę. Też chciałem podjąć taką decyzję. E, przy stanie 7 do 1 dla Brazylii zmieniłem decyzję <śmiech> <śmiech> i zrobiłem dobrze, bo co się przełączałem na siatkówkę, to było coraz gorzej. No tak, tak dobrze pamiętam, <śmiech> tak panie prowadziliśmy w tym meczu a nie ani raz, raz razu. Ani razu. To jest, jest to to, Polskę, jest to jak rozmawiałem wcześniej z, z redaktorem Kontraciukiem, to jest tak jak przeczytałem trzy informacje pochodzące od trzech różnych polskich siatkarzy że są przygotowani psychicznie na mecz z Brazylią to mówię coś jest nie tak <śmiech> znaczy, bo okazałeś... to, tego się najbardziej boję bo znaczy... oni potrafią grać siatkówkę potrafią jak najbardziej Ale tylko, z Brazylią ja się, tylko kwestia, kwestia jest z tego że oni się po prostu absolutnie spalają i tutaj kwestia psychiki jest podstawową jak słyszę takie zapewnienia, że jest znakomicie. Znaczy moim zajęcię, zdaniem to, to wiesz co, to tak. leży Serb to Serbowie dwa razy przegrali specjalnie. Amerykanie się podłożyli Czechom, możemy się dzisiaj podłożyliśmy Brazylijczykom, po to, żeby, Ale to, to chyba żeby to, wejść z drugiego to miejsca. Jakby o mecz za późno. Ale może nikt nie powiedział, że ten że jest tak powalony, ten, ten, ten cały dziwny. Drogą, tak dzisiaj zastanawia, zastanawialiśmy się z kolegą, którym którą oglądałem ten mecz. No bo tak wszyscy mówią, że, no, że trzeba było się podłożyć tym Serbom i nie wygrywać z nimi, tak? Ale serbowie tego meczu też nie chcieli wygrać. I zastanawialiśmy się, jak by wyglądał mecz siatkówki dwóch <grym drużyn, <grym które nie chcą go wygrać. O tak, to Próbują, próbują biega, go braka, przegrać obie drużyny. No, myślę, że możemy zrobić taki performance nawet. Zagrać taki mecz siatkówki nawet dwóch na dwóch kiedyś. Znaczy do tego Ciekawe, to, że to jeden na jeden. Po prostu serwujesz w siatka za każdym razem, no bo każde przebicie na drugą stronę to już jest ryzyko, że nikt tam tej piłki nie, przy, nie przyjmie. Możemy zrobić zespół, który będzie w takich meczach występował i będzie wygrywał takie mecze, których ktoś inny nie chce wygrać. Czyli przegrywał no to właśnie zrobiliśmy, zagrały rezerwy ma... No tak, no z Brazylią Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. rezerwy zagrały No ale, ale nieważne kto ale grał ale, ale, Ważne, że chcieli ale wy, wygrać Z no tak, tak, Serbią w tak, tak. trzecim secie zagrali, zagrały rezerwy tak. Ale gdyby nie chcieli wygrać... no, no, no, no, już W połowie drugiego już, no, panu, już bez Rezerwy, nie rezerwy, mecz wygrali Niestety Bo chcieli, Nie, albo bo Serbowie nie chcieli no, serbo... no, ale wiesz, jakbyśmy jak... my nie chcieli oni by nie chcieli, to właśnie wtedy jak ktoś, byłaby... Jak ktoś dzisiaj oglądał mecz Serbów z Kubą, to było widać, że Serbowie grają zupełnie inaczej w siatkówkę, potrafią grać niż grali z nami, bo z Kubańczykami grali super, no. E, nie, Tylko no była historia, jest to, no, że musimy to... w ogóle o tym rozmawiać. To nie, jest w ogóle no, niepojęte co dla zrobić? mnie, że, że... Co, co zrobić? Nie pozwolić nigdy więcej tej durnej organizacji organizować czegokolwiek. to prawda. Rozgrywek w kamyczki ale... w piaskownicy, no, też by to potrafili zepsuć. No problem w tym, że to tak, wiesz, to, to są niestety światowe monopole te, te, te, te organizacje nie, no, to... ale, ale mam wrażenie nieodparte, że Włosi w całym swoim geniuszu popracowali mocno nad tym e... nie, no, jak zobaczymy jaką Włosi mają drogę do do mistrzostwa Tak właśnie jest ta historia która bardzo jakoś tak utknęła w mediach o której gdzieś tam dzisiaj słyszałem Piotrek Gruszka tak napomknął o meczu Włochy-Iran w którym to niespodziewanie w hali zgasło światło i zapaliło się dopiero wtedy jak był znany wynik innego meczu jak rozumiem, Włosi jeszcze planowali, że może by tak przegrać z Iranem, jakby im to było bardziej potrzebne do, do prostszej drogi, do finału. Nie, no to jest. Znaczy, i, i, istniały różne oskarżenia pod, pod, pod adresem fifa i to, co się teraz dzieje, to jest już absolutne kuriozum. To jest już, no, to jest no, już my, jakaś nie, masakra, która nie jest zabija to, znaczy, no tak, bo, Naprawdę piękny sport. Bo bo bo ja, nawet, ja nawet rozumiem, że no powiedzmy, urzę, w, każdym, w, każdym, w każdym systemie, jakbyś tego nie wymyślił, no może się tak zdarzyć teoretycznie, że właśnie trzech, trzech medalistów gdzieś tam się spotka, tak? No tylko, że w tej sytuacji, nieważne kto tam już jest w tej grupie, niech nawet będzie Brazylia, która przegrała mecz, powiedzmy, czy Bułgaria, która też nie gra najlepiej, tylko dlaczego drużyna, która wychodzi z pierwszego miejsca, ma już w tej, w tej grupie silnej najgorszy układ, tak? Czyli nie dość, że gra mecz 21-17, czyli ma nawet niecałą dobę na odpoczynek, i jeszcze nie gra tego ostatniego meczu, czyli teoretycznie teraz, nawet wygrywając z Bułgarią, no ja nie wiem na ile to jest realne i możliwe, ale jak tam sobie Bułgarzy i Brazylijczycy dobrze policzą małe punkty, to w znaczy, każdym układzie są w stanie Polaków po prostu wykonać. Znaczy, no nie w każdym. No, jeżeli z Bułgarią wygramy. No to jak z nimi 3-0 do, do, do, do, do 5 każdego seta, no to będzie ciężko, ale. Znaczy nie, wystarczy, że wygramy każdego seta do 15. Nie. nie, małe wystarczy. punkty na plus musimy mieć. No. Tak, wystarczy, że od każdego seta wygramy do 18, 3 do 0 i wtedy. No nie wróżę tego z Bułgarami. No właśnie obawiam się, że ciężko. Obawiam się, że nawet tak zwycięstwo będzie 3-2 wtedy... na przykład i wtedy, I wtedy tak będzie. Ciężko, I wtedy wystarczy, i będzie, i będzie że panci sobie policzą i nie chcą grać z Polską dalej na przykład. To jest w ogóle zaprzeczenie idei sportu. No Nie da się wygrać Wimbledonu przegrywając dwa pierwsze mecze. <głosy> Znaczy, obawiam się, że nawet na Wimbledonie ciężko jest przegrać drugi mecz, przegrywając pierwszy. Tak jak ciężko jest jeść drugą kanapkę na czczo. Tak. No, tu, tu. no nie, no słabo, słabo. Dzisiaj ktoś tam sobie wygrywa mecz z Meksykiem, ktoś tam sobie wygrywa z Portoryko i, I, i, i już jest w następnej rundzie, tak? Nie, no mistrzostwo no, świata. No, znaczy to akurat... Znaczy, coś... to... Adekwatne. Dlatego... Dlatego też się przełączyłem na Lecha i zobaczyłem, co zobaczyłem. Właśnie zacząłem się zastanawiać. Co? A w którym momencie się przełączyłeś? Szybko dosyć, około 8. Znaczy, bo najpierw sobie wykalkulowałem, że siatkarze będą grali dłużej, <grym> <grym> bo będzie pewnie jakaś pięciosetówka. A po czym się okazało... No znaczy wrócić po meczu, tak? Tak, po czym się okazało, że w 45 minucie meczu to już jest 2 do 0 i trwa trzeci set, który się właśnie kończy. I po przerwie meczu Lecha już nie... Jeszcze próbowałem oglądać siatkarzy, przez co nie zobaczyłem gola Arboledy. Na, na, na piękna bala. Piękna, piękna. piękna. No, tylko zastanawiam się, gdzie byli obrońcy Austriacy. Nie było ich, znaczy był jeden, który został z tyłu, postanowił, nie pójdę za mnie. Znaczy, wiesz, On nie popycha. U, u, to obrońcy austriacki. Nie iść tą drogą. <głos> albo to jest takie bydle, że mógłby wziąć tego Austriaka pod pachę i z nim skoczyć do tej bani. Nie, i tam też ten mały się. nie był. No. Niemniej nie mniej po prostu zatrzymał się. Ale zresztą tak samo ja, bardzo, jak trzy drogi bardzo, no. bardzo ładna bramka. Bramce, druga też samo bardzo ten, ładna. No. I znaczy też, akcji, też Peszko bo... został zupełnie bez obrońcy. No. no ale jak wychodzili, to już widziałem, <głos> że, że gol wisi w powietrzu. E... No nie, mieli parę takich kontrataków, gdzie gol to... wychodząc wydawało się, że wisi w powietrzu. No tak, ale to zagrali tak jak Lech za za Młody, jak wychodzili z kontrą, to było wiadomo, że to się skończy czymś rzeczywiście groźnym. I dopóki okazało się, że nie zdechli, w sensie zawodnicy Lecha w 70 minucie, jak to wszyscy przepowiadali, że tak już będzie zawsze. 20 ostatnich minut było absolutnie na korzyść Lecha, tak to wyglądało. No i genialna zmiana Jaska Kiełba człowiek w ogóle Ale wszelki, ja mam takie że wrażenie, robota, że, że to są pewne imponderabilia znaczy sobie w klubie bardzo po... modne słowo A, ostatnio. tak, sobie policzyli w klubie jak bardzo się opłaca mimo wszystko wygrywać i grać te mecze w lidze europejskiej zapełniać ten stadion hmm. inkasować te posty 140 tysięcy euro za wygrany mecz no i, i to jest tak, że w lidze Lech gra tak jak gra a wiesz, no ligę, ligę to można wygrać Jak się zacznie grać w piłkę uczciwie I porządnie w lutym, jak się odpadnie z Ligi Europejskiej na przykład. Tak. A póki co trzeba zarobić trochę pieniędzy Więc trzeba trochę pograć w lidze europejskiej Bo Lech wielkiej no straty robią. do czołówki nie ma A tak. z tak grającą Legią, tak grającą raczyć. Wisłą wygląda na to, że no Jagiellonia to jest w tej chwili najgroźniejszy yy, pretendent, no ale też no tak, wcale bo nie bo korona wiemy, się jak... skończy zapewne zaraz po wyborach korona nie, ma, korona nie ma żadnej ławki, korona nie ma pieniędzy, klub jest do sprzedaż korony nie stać na to, żeby, żeby walczyć o puchary w ogóle w tej chwili, bo bo klub po prostu nie ma pieniędzy. No, no, na razie się ma pieniądze, bo są wybory samorządowe. No, no na razie a tak. A ale, należy do miasta. Ale można było klub jeszcze niedawno bardzo tanio kupić. No, klub jest wystawiony do, do sprzedania. To, że kupili Niedzielana, to sami sobie zrobili krzywdę, bo tak to byli już dawno w strefie sportowej. A tak to, a tak to im Niedzielan niedziela mecze. Ja, ja no, ale nie byłoby euforii na trybunach, nie byłoby euforii w Kielcach no i nie byłoby takiej chęci głosowania na obecny zarząd. Czego? Miasta Kielce Wojewódzkiego. Na, na, na... Zarząd miasta? Na WLA? Na Włodarzy. Tak, Chodzi o prezydenta Lubawskiego, no, To jest sprawa prosta. No, to, jest, to jest klub, który jest jedynym klubem w Polsce należącym w pełni do miasta. No i wiadomo, że on się rządzi, jak, jak to każde miasto, rządzi się pewnymi zasadami. To znaczy, rządzi się wyborami tak naprawdę. Najważniejszy jest prezydent ma największą władzę i on decyduje o tym jak to wygląda, więc sypną kasą generalnie nadal pewnie ją sypie nadal zawodnicy mają za co grać więc chętnie grają no zobacz, ja jestem bardzo ciekawy jak to się... czy znaczy ich jest przede wszystkim, jeszcze też niestety dla Korony mają bardzo rozsądnego trenera bo Sasal naprawdę robi coś z niczego w klubie ale nie mają ławki bo tam nie ma kto specjalnie grać na dłuższą metę jakby nie było niedzielana w ataku to odejmijcie sobie, odejmijcie punkty, które dały jego gole strzelane często z niczego, albo po akcjach wynikających z jego, z jego talentu, geniuszu i tak dalej, odejmujemy jego gole i korona jest w, tam na dole tabeli. Nie, no tak, tak. No, znaczy no, korony no, nie będzie. No, to Lech, to Lech, sobie, Lech sobie może spokojnie poradzić w tej lidze, zająć nie wiem, pierwsze, drugie miejsce, tak jak powiedzieliśmy, gra, grając na przykład od lutego rozsądnie w piłkę. Także kalkulacja prawidłowa, gorzej tylko, że nie pomyśleli o tym, bo zastanawiam się, co ja bym wolał mieć jako piłkarz. Czy wolałbym mieć takie trybuny dookoła i tak beznadziejną murawę, czy świetną murawę i brak trybun. Ja, jak miałbym grać w piłkę, wolałbym grać bez kibiców, bez trybun. Przepraszam Dużo łatwiej jest zmienić no, murawę, no, niż tak Wymiana tej murawy to jest tak jak wymiana murawy na Realu Madryt. Tam mają grzyba, który im opędzluje w ogóle każdą trawę. W, w, w, to, ale po jednej nie, stronie wolnej. Oni chyba sobie jeszcze nie zdążyli grzyba wyhodować. Ci tutaj? Ci tak. sobie zdążyli wyhodować taką murawę. Dzisiaj o godzinie 9 rano jeszcze nie było wiadomo, że ten, czy ten mecz się odbędzie na tym stadionie. No ale to się bardziej bali nie o murawy, tylko o stan stadionu. No. Nie, nie, nie, trafę, nie o murawę. Dzisiaj, nie. Bo dzisiaj, dzisiaj było komisarz, z murawą. komisarz z uef z przyjechał i powiedział, że te, jeszcze wczoraj ten stadion nie nadawał się do grania. Co z tego, że sprzedali 42 tysiące biletów. Musieliby tych ludzi wszystkich do Berlina na stadion olimpijski zawieźć, bo to jest najbliższy stadion, gdzie by się 42 tysiące ludzi zmieściło. Te się, ten stadion się, ta murawa się nie nadaje do grania, po prostu. Tam ludzie się ślizgają, powinni łyżwy pozakładać. <laughs> Panczeny. No nie, ale <laughs> to murawy wcześniej czy później jakoś się bałgarną. Patrz no. tam, znaczy, są jakieś podobno, problemy z wentylacją na tym stadionie. Z wentylacją. Zaciemniona chyba jest tam murawa też. Tak, no nie dochodzi słońca nie i dochodzi, nie dochodzi świeże powietrze. Jak, na radę, ja, jak, znaczy, ale to jak jest, ma rosnąć trawa znaczy, to, też jest, to też jest tak, że ja, ja pamiętam, jak wybudowali stadion w Kielcach i, i, i przez tak naprawdę Pierwszy rok był gigantyczny problem z murawą i ona tam była wymieniana chyba trzy czy cztery razy. I, i no, ale i jak potem się jak okazywało, się że. Murawę że tak na cztery naprawdę... dni przed meczem, i to z czym ona ma się, przepraszam, no, ciebie, ja to razy raz, byłaś zakładzona, a później okazało się, że oni tak naprawdę przeszczędzili przy, przy zakupie tej Murawy i kupili po prostu po całej budowie stadionu okazało się, że brakło pieniędzy na porządną murawę. Nie, ale to cztery dni to nie na przed meczem Legia Lech, który był w piątek chyba murawę kończyli kłaś czwartek wieczorem. I tam nie było problemów. Ta, ta murawa zagrali mecz i ona została, nawet nie trzeba jej wymieniać. Więc no, to, to wszystko zależy, bo ja się na tym tak do końca nie znam. Od jakiejś tam technologii, właśnie o tym, czy zostało zaoszczędzone, czy została kupiona jakaś tam. Pewnie są jakieś murawy lepsze. Mam nadzieję, że tak poza nie było tak jak w Kielcach, że jak się okazało, że budują stadion, to nagle pod koniec budowy okazało się, że brak jest pieniędzy na toalety. Okazało tak. się, że budowa kosztuje trochę więcej i nie będzie toalet, tylko będą porozstawiane to, to i to. Jest. Pamiętamy, pamiętamy. No powiem na Stadionie Lecha, bo akurat y, tutaj Byłeś zdarzyło wy. mi się otworzyć Stadion Lecha. Brawo. brawo. Oficjalnie. O, o, o, o. O, o. Brawo. Czyli śpiewałeś przed Stingiem. Redaktor e, Mardziarz, e, wel Sting. E. <laughs> Największy nudziarz, show biznesu. W każdym razie toalet nie ma za dużo na Stadionie Lecha. A jak generalne wyrażenie? Wiesz co, no, czy stadion z zewnątrz wygląda ładnie. Poza tym, że no, wokół cały czas jeszcze jest plac budowy wielki, gigantyczny uh -huh. i, i to nie wygląda imponująco. No ale wiadomo, no, to, to... i tak samo wszystkie te, jak to mój ulubiony komentator zwykł, mawiać katakumby stadionu. Nie, nie wiem skąd kto to wymyślił w ogóle, że stadiony mają katakumby. No kampną ma. Ale na przykład stadion lecha nie ma. Bo, bo, kam, bo stadion Lecha nie jest wkopany w ziemię, bo no jedno piętro czy dwa tak jak Camp nou, gdzie wychodzi się po prostu z ziemi na Murawę zresztą z kilku stadionów się to w Sewilli jest tak, że z napisu no, na, na wychodzi. nie ma, ale dzisiaj słyszałem, że Majorce tak są. jest właśnie ostatnio się zorientowałem, że, że Majorka ma trzecią nazwę stadionu w ciągu czterech lat a stadion dalej jest taki sam jaki był Był San Mojż, był jest Stadia teraz jest Iber My to na stadion Lecha to wybieramy się najszybciej W listopadzie Na no, no, W każdym razie tam wszystko, wszystko poza trybunami jest Zielona Góra Wszystko poza trybunami jest w stanie totalnie surowym Czyli gołe ściany, goły beton na, na ziemi tak, nawet, tak, było widać I nawet Dzisiaj No to wszystko pewnie będzie No robione. na przykład w Kielcach no i, no tam tak zostało aha no z tego sobie tam ma, nie, tam na euro ma być, no jednak to A, że będzie wymalowane, no ma być w jakaś duża infrastruktura, jakieś bary, kawiarenki i tak dalej, i tak no, dalej. No to w no, na razie wszystko jest, no. wszystko jest, wszystko z gołym betonem na stadion, razie. stadion Lecha jest trzy razy większy niż stadion Korony, jeżeli chodzi o. o, o o pojemność. Także tam muszą być. No i jakieś... no, ale poznajmy miarę, no. I marków poznania bo Kielce, trybuny, no, Kielce, no Kielce. To, to śmiesznie też wyglądają jednak te trybuny na rogach, bo one rzeczywiście no, no. to widać, do widać, do Poznań, jak Kielce. <laughs> w Poznaniu na Kielce mówią Kentucky. tam, tam studiowałeś tak, A jak mówią na Poznaniu? <laughs> nie wiem, pyry. <laughs> Jakie? my? Ja się nie piszę. <laughs> Co tak w tyłek całuje tych Poznania? Ja nie Ja jestem z Warszawy. Nie nie nie, nie. Zaraz, zaraz, za zdrowca no. się tylko urodziłem. Tylko. No. Przypadkiem. No Każ, w każdym razie myślę, że, że, że przyjdzie nam oglądać tam jakieś mecze jeszcze na tym stadionie w Poznaniu. No, myślę, że Manchester. Taka też w 2012 chyba? Nie, ale my wcześniej myślę, że. to no. Wybierzemy się tam na jakiś Manchester City i w tej Przejdźcie o, o, tej, o tej akcji, bo Legia Warszawa będzie grała mecz Den Haag teraz, taki ben charytatywny. I na Allegro można sobie wylicytować to, żeby wejść na ostatnie 5 minut w barwach Legii. Każdy, kto chce, może, znaczy nie każdy, no jeden kibic, tak, który zapłaci najwięcej, mhm. może na ostatnie 5 minut włożyć koszulkę Legii i zagrać meczu Den Haag. Dzisiaj sprawdzałem, zgadnijcie, jaka kwota jest w tej chwili na, na, na, na szczycie 700 zł, 300. 300. Czysta czego? Złotych. 27 tysięcy. Czego? Złoty. 27 tysięcy złotych. złotych. To poczekam jak będzie 50. Jaki co nie? <grym> tak bardzo, bardzo mi ubawił um um um um um um slogan reklamowy Legii, który mówi, że każdy może zagrać w koszulce Legii. No każdy. No, jak się jak patrzy tysięcy w górę. Nie, nie. Jak się patrzy na skład Legii i jego grę, no to... Tak, no, no, nam, nam może jest, nie być osłabieniem nawet. nawet. Akurat po, okazuje się, że Legia po meczu z Lechem powinna zaczynać grać w, w 10 w ogóle mecze swoje. A poza tym to Teddy boysi powinni częściej wsiadać do autokaru, okazuje się. Gdyż nie wszyscy o tym wiedzą, ale był taki... Taka nieoczekiwany postój na parkingu miał autokar Legii między Lubinem a Szczecinem, jak jechali na mecz Pucharu Polski. Kiedy to został autokar Legii otoczony przez kilka pojazdów drogowych, z których wysiedli chłopcy w kominiarkach, weszli do autokaru i zapowiedzieli dodatkową motywację. <śmiech> <śmiech> w postaci lania, jeżeli Legia nie wygra z Lechem. Po czym błysnął trener z Korża, bo wziął na bok kilku z nich, tam dwóch podobno, i wymienił się z nimi numerami telefonów. Nie wiem, czy po to, żeby jak już zleją tych kibiców z tych zawodników legi, żeby móc podać te numery policji, czy po to, żeby później dodatkowo motywować drużynę. Znaczy, chłopaki, wpadnijcie. Jest mecz. jest sprawa jest, jest, jest, jest, jest, jest jest do mecz, Trzeba wygrać. Tak. No i prosto, Okazuje się, że y, jednak da się zmotywować drużynę do, do wysiłku na boisku. No nie, no ale to, to daj spokój. No to. Nie, no daje. No. Wiem, wiem, że to nie są metody. I <laughs> Ale to kiedyś, już kiedyś, kiedyś, kiedyś górnika tak. zawrze. Tak, tak, tak. tak, tak Dokładowali tak, tak, tak, tak, tak. No, a zarząd pamiętam wtedy nie widział nic złego w tym. Mm. Tak. Ani trener, ani zarząd. No tutaj też trener jak widać. Tak. No, trener Sorge'a później bardzo mnie rozbawił, bo, bo dostał tą czerwoną kartkę w przerwie. I że odsunięty. Ja tak, i został na, na tak, Ale na konferencji mówił, że on nie rozumie. normalnie, podszedł do sędziego, tak spokojnie z nim porozmawiać, zapytać się. No zapomniał tylko, że żyjemy w takim świecie, że niestety tam obok była kamera i na YouTubie można sobie znaleźć filmik jak trener skoro spokojnie, spokojnie rozmawia z sędzią, sędzią. No, ale... nie wiem tylko dlaczego miał twarz jakiś centymetr od twarzy sędziego i był cały czerwony i wykrzykiwał słowa niecenzuralne może było eee... zimno bo prosty, no, znaczy, nie znaczy, po prostu i ja rozumiem, że e, Rybus to młody zawodnik jest i że należało go bronić ale e, jeżeli miał się na kogoś drzeć za wyrzucenie Rybusa z boiska to przede wszystkim na rybus, Rybusa tak. bo zasłużył sobie jak e, normalnie no, może ta pierwsza kartka taka pomarańczowa ale druga za to taka fioletowa aż a nie czerwona tak, tam... fiolet na pewno będzie miał tak, tak. No ale okazało się, że trener Skorża jest wielbicielem fair play. Zobaczył się, że Zielińskiego nie ma na ławce i chciał wyrównać szansę. Też poszedł sobie na trybuny. Może chciał po prostu z Zielińskim no, no, posiedzieć na tej ławce Tak, ale był taki, kadr, był taki kadr, zresztą pokazany przez realizatora w tym meczu, że m, trener Zieliński jak zobaczył, że Skorza dostaje czerwoną kartkę, to wytarł krzesełko obok siebie. <laughs> Niestety trader gdzie nigdzie nie przyjął zaproszenia. No ale myślę, że myślę, że tam nie, nie, jeden, nie jeden chciałby, żeby w Warszawie taki mecz jak dzisiaj yy, z tym Red Bullem yy, głupia nazwa dla klubu piłkarskiego. To jest w ogóle to masakra, to jest masakra. No, no spoko, sam tego Bernabeu umiało się nazywać kiedyś Pumper Stadium czy coś takiego jak sprzedawali nas był taki moment że był tak klub zadłużony, że chciano ale, no sprzedawać no dobrze, nazwę stadionu niewiele znaczy niewiele jest, jest zespołów jest, w Europie które jest zespołów w Europie które by miały nazwę sponsora w nazwie swojej no na tym poziomie to niewiele no, ja, kiedy, kiedyś polska liga była so, tak mocno, były takie. mocno mocno, mocno ja to tak. ja to, przy, ja to przy, siatkawka przy, mi się przy, bardzo podobało tak. Tak. to było AZS Jawal, Bank Częstochowa Irajska tak ale w nie ale ale w piłce nożnej na szczęście nie. nie, no w piłce nożnej no, ja z bólem serca przypominam sobie, że drużyna, która zdobyła dla Polonii Warszawa Mistrzostwo Polski, yy, nazywała się Hop. No, to prawda, <głos> co było kompletną bzdurą. Nie, no akurat Hop pa pasuje <głos> do piłki nożnej. No, no to znaczy była Legia DU, przecież Warszawa? No, Był. jakiś czas. No, nie, no, może z wyjątkiem. Korporter gru... Korona. Ale ja nie mówię tak. o tym poziomie, mówię nie, nie, o poziomie o europejskim. Poziomie pucharów tak, europejskich, tak, tak, dokładnie. Tak, to jest to niewiele. No jest, jest, oprócz tego jest Red Bull, jest też Red Bull w Nowym Jorku, jest taka drużyna piłkarska, jest też Oni jakiś A. Red Bull też jeszcze gdzieś w jakimś innym znaczy, miejscu. Oni są dokładnie, oni są Lipsku, dokładnie tak. New York Red Bulls, tak? tak ale to tak. jakby, jeszcze w Stanach to jakoś brzmi, bo tam takie nazwy są przyjęte. Tak. Ale ten w Lipsku to chyba jest tak, że oni chcą przenieść jakby ciężar z Austrii tam właśnie i, i z tego... W Lipsku to z tego, jest szkółka, bardziej szkółka ta, ta, ta, ta, drużyna, Tylko, że to? oni właśnie chcą tam zrobić zespół, który... Będzie grał w Bundesliga. Dokładnie ale nie w Lipsku. Nie, nie w Lipsku, w Lipsku ma być szkółka Klub będzie gdzieś tam No, jeszcze, jeszcze no ale no jest będzie. tych Red Bulli, Red Bulli kilka Jeszcze jeden w Formule 1 jeździ w dodatku i no, całkowicie tak, dobrze a, radzić, no. a jeden a jeszcze, Ale to, jeden jeszcze A, jeden jeszcze z, a stroje no. mają tak brzydkie, że zabrakło. Jeden bolą. jeszcze Mamy ten Red Bull, za to na, świetnie jeździ. No. Skacze na narku ja, ale. A no i kurde, przecież, przepraszam za kolokwializm. Bo, ja, mistrz e, Kolokwializm mamy. to jest co? To kurde. <laughs> kolokwializm. Kurde, kurde, mistrz Niezły mistrz kolor. No, no. Chciałbym wiedzieć, że sponsorem no, Red, no. Red Bullem no. też jest Jacek Hampel. Jacek Czarosław. Wyczachod... Ja... <laughs> do... Ale mistrzem świata nie został Hampel. No, no ale tak szybko właśnie mi przeszło, że mistrzem świata został Tomasz Golob i chciałem tu wyrazy szacunku z, tej, z, tej, z tego miejsca. Za determinację. Za determinację. 20 lat o tak, mniej więcej. Się, się przymierza do tego tytułu. Widziałem, widziałem wywiad z. Ja widziałem, nawet Kram się cieszył. Nawet tak. Jak, ale jak, wszyscy jak, się jak cieszyli. Mam wrażenie, że bo był dać to mistrzostwo przed sezonem nie? i też mieliby wszyscy zadowoleni. Bo... Wszyscy w, w, w, w ogóle. Nie, no, no, należało się jak mało komu, no, przez, po, po, po tylu latach sukcesów przeróżnych i, no sport, i wartościowej sport, i jazdy. No. Sport w Polsce bardzo popularny, no i wszyscy mówią o tym szczakielu, no ale Szczakiel to były, to były jedno, zawody jednodniowe. No nawet Wojtyna wtedy. śpiewał, jest ten Fan. A potem grał cały czas z nami w piłkę. Wojta Sidway Fan tak jest. No, a Szczakiel to zawody jednodniowe, tutaj żeby zostać mistrzem świata, to jednak trzeba się trochę natrudzić y, współcześnie. Szczaki, a Szczakiel Właśnie. to znowu mistrzostwo świata, jak redaktor Magdziarz miał 4 miesiące, redaktor Kondraciuk niewiele mniej, a, a mnie na świecie nie było. A... a ja już miałem wnuki. I miałem 4 od nie, wojny nie, rosyjsko-japońskie. Tak, tak, tak. roku z Mandżuri. Tak. Trzeci może, może. Tak. w tej chwili nie, nie pomnę. Tak tak, razem nie. z dziadkiem Jackiem. <grym> tak. <grym> tak, no, ale co, ale, co, co ciekawe, wtedy, wtedy trzecie miejsce zajął Polak też, bo Plech był trzeci. Teraz jest szansa, żeby Polak był na drugim miejscu. Drugim, nie dość, że największy sukces polskiego żurla, to jeszcze jest szansa, że będzie Można móc, sukcesem był Jeszcze dwójny. większym sukcesem. To no większy, też było, tak. było, było zabawne to, że... Znaczy, nie wiem, czy zabawne to, że mistrzostwo, jakby ten, ten moment, w którym mistrzostwo było już pewne ta golała, to był ten moment, kiedy Hampel się nie, w, nie, wszedł, nie wszedł do finału. Bez tak. sensu zupełnie, bo, bo, bo, bo powinien był bo wejść. Powinien, tak, bo jednak był... był, był no według a mnie też był, był, był mało tego, żużlu nie jest tak jak w piłce nożnej możesz fotokomórkę zapis wideo odczytywać dowolną ilość nie razy tak, bo, czy... bo nie, w, nie w, ma piłki na, piłki na przykład nie ma piłki, bramy, <laughs> jest zapis wideo jest zapis wideo a, tak to zupełnie nie jest, to jest zupełnie inaczej pamiętajcie, że każda dyscyplina to jest zmiana ping-ponga a ja stawiałbym no, na bug tam. Tylko, że bez duże, to jest taki ping-pong tylko bez stołu, bez piłeczki, bez rakietek z, z, na motorach i wokół toru jeździ, Ale i z zapisem elektronicznym e, No i tak. sędzia mógł podjąć decyzję, a zapisu nawet nie obejrzał Decyzję podjął na podstawie e, tego, On ma wokół kotofomórkę kot Jak ja, ja, ja. Kotofomórkę Bo Hampel miałby szansę walczyć jeszcze o mistrzostwo w, w, ostatnim, w ostatnim Grand Prix, które zresztą będzie w Bydgoszczu Tak, ale może Hampel by nie chciał nawet ja myślę, żeby chciał, by chciał, bo to wiesz Golop parę razy też był o włos od mistrzostwa i okazało się, że 20 lat mu przyszło czekać no, no, moglibyśmy się kiedyś przejechać na Żużel w Bydgoszczu na przykład. Nie? Świetnie pachnie no, by... tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ogóle, bilot... no, tak Bilotów jest... już nie ma. to jest rewelacja, bo ja.. Teraz na ostatnie gram w... Wie, Wie, to... Wiele razy to... mieszkałem obok toru właśnie w Bydgoszczu. I, I faktycznie to co jest to jest zapach, który zapach się to jest Tak, no, jest niesamowite. Dobrze. Także gratulujemy panie Tomku. Fakt, to ważne, że styl był no, wyjątkowo imponujący, bo nawet nie to, że on poza pierwszym biegiem, w którym startował, wszystkie wygrał, ale to nawet wygrał tak, że no raz tylko Hampel trochę go próbował gonić, a cała reszta to, no, to tam gdzieś była zawsze parę metrów. Świętowali z tyłu. już. oni wcześniej dał szampana. <śmiech> <śmiech> po prostu. Zrobił to wiesz, sprytnie przed zawodami, wiedział, że będzie mistrzem świata. No to drogówka ich powinna tam. <śmiech> No właśnie a propos świętowania, tutaj nie wiem, czy ten temat będzie w podcaście poruszany. E, a, praca, tak, świętowania naszego e, reprezentantów, tak. No, widać, że Peszce nie, nie, nie zaszkodziło, bo szedł po piłę na, na, przy drugim golu dla Lecha, jak wściekły. A no, i strzelił w ramkę. Okazuje się, że. Nie, już nie no, Dwa tygodnie po piciu to każdy będzie <grym> ja wściekły. Ja nie. Ja, nie. ja, ja nie. ostatnio ja mieszkałem w tym hotelu który którym oni pili i A którym? to on, on sprzyja, tak. tak. Bardzo no fajny hotel. Nie, nie jest taki fajny. Nie? Zewnątrz ze całkowicie... ze wygląda fajnie. Tak, i na dole I... wygląda fajnie, ale generalnie jest dosyć plastikowy niestety. Tak, tak. Tak. Tak. Dziadowstwo. Dziad... Dziadowstwo. Dziadowstwo. I to też ale... Ciotr Zieliński złapał o czwarty rano? Nie, tak. ale mam inną historię. A jeszcze ale kto innego złapał. Jeszcze ci nawiąże. Na KSW pojeżdżę. Niech kto inny go złapał. Ale... Jeszcze, jeszcze to... tam, tam na Udzian Cię goni, dawaj telefon. No. Dobrze, to już teraz możemy to porównać ruszyć ten temat. Mianowicie w ostatnim podcaście wspominaliście, że ma być walka Pudziana właśnie tam na Czelejna, Atlas z... z... Arena. Na, na, na, na Najmana na z tym, z tak, tak, z tak. Nie, nie widzieliśmy ich. Tak. Człowiek, nie człowiek na, bez nerki. Na, na, na, na całe nasze szczęście. Ja ostatnio słyszałem, że nowy pol ten, gdzieś tam nowy ten jak to mówią, ten, co jest taniec z gwiazdami, to jak to się nazywa? Teleturniej? Jakiś taki program. Gwiazdy walczą z Najmanem. Nie, to dużo lepszy byłby program pod tytułem Miałem Talent. Nie, więc My ja byśmy stanowili jury, ja też by jak wyszedł, to, tak. powiedział, jaki pan miał talent? Nie, no miałem, to... tylko zapomniałem. Widzieliście wywiad z Saletą, jak go się zapytali, że on tak długo nie walczył, że z miałem tak łatwo poszło, długo nie walczył, czy nie zapomniał tam paru nawyków, jak to w ogóle jest w tym ringu. Saleta mówi, że tak, no, trochę zapomniałem, tylko że to, co ja zapomniałem, to Najmaj się nigdy nie nauczył. <laughs> A Mamy kolegę, który sparował i to nie chodzi o takie różne nam, że przy komputerze i wyciera się I I jak, jako ten, taki ten no. Był sparring partnerem, nie bo... że może... pieczarki na patelmy. A to można jeszcze sparować jak się jest taką tą. Jak się nazywa? W sensie parzy? Nie. Paruje tych. Pary paruje, ludzi. O. A, nie, to nie, nie, nie w ten sposób parować w Chodzi ci o matrymonialne? Takie matrymonialne parowanie. Po, po, no, po angielsku właśnie wiem, że jestem tylko nie mogę polskiego słowa sobie przypomnieć. Czy jakaś kuma czy coś takiego? Zfat, No więc Kuma. To jest taka waluta w Chorwacji. Kuma. Na przykład głuna palona blanka. <laughs> Taką piosenkę nawet była. Dobrze, ale wróćmy może do... Sparował, do tej... sparował z, z... A to było MMA, czy to było tam w... To tutaj Co? było to, to, w... To w to to to MMA, chyba ma... tam MMA. byłeś Ale ja tam byłem y, y, w Muzeum Sztuki ale w Łodziu Ale nie, ale w ale... mój... mój... Jurek sparował z nim w boksie bo Z, z kim? No? Nie, A z Zaletą. gdzie był ten boks? Na gwardii Warszawa kiedyś z nim walczył. Kiedyś był tam boks, tak? Taki, taki kiedy, malutki kiedy, bolsik, boksik, no, to, to Bo Jak wiadomo, to. sobie tak, kiedyś był bokserem. No i wszyscy się świętowali. był kickboxerem. Tak, a potem był przez chwilę bokserem i pytałem się właśnie Jurka, co on na ten temat sądzi na temat jego ta talentu bokserskiego. Więc powiedział, że nigdy nie walczył z nikim, kto ma tak genialne wyczucie dystansu. Mówi, że w ogóle go nie mógł trafić. Jurek tam nigdy żadnym wielkim ligowym bokserem nie był, natomiast. Natomiast, no, bił się tam z jakimś mistrzem Ukrainy kiedyś, nie bił się, tylko dostałbym w mordy od razu coś takiego boksera. No, do boksera. za boksera byś dostał, bo to nie jest, bok, jak mówi Paweł Skrzecz tylko pięściarstwo. No właśnie. Ze no. swoim rotlerkiem. No w każdym razie walczył z paroma, z paroma ludźmi, zdarzyło mu się i mówi, że duży szacunek do, do, do Przemysława Salety, jeżeli chodzi. Mówi, że ma tam oczywiście jakieś braki, wynikające <śmiech> z tego, że, że nie jest... Że taki... tam gdzie nie mógł ręką to kopał. <śmiech> no, pewnie chciałby, ale, ale mimo wszystko, także rzeczywiście to pewnie od Najmana to on umie dużo więcej, a do tego, że poza tym kopał, tak, Najman to nie wiem, przecież prosto w czoło mnie kopnąć. Swoje twoje. Ja tylko chcę powiedzieć, że redaktor coś chciał powiedzieć. Tak, bo byłeś w tej łodzi, co? Tak. Właśnie wtedy, jak wy sobie hasaliście, to ja byłem no. w łodzi. O, tak? Tak, wal, walczył z Neymanem. W mieście. O, tak, ja byłem w, w mieście łodzi. No i mój pobyt się tam przeciągnął. No i mieszkałem, okazało się, niestety, w tym samym hotelu, w którym mieszkała cała polska mafia która przyjechała y, na KSW. Dokładnie, nie wiem dlaczego nie był na podcaście. Zwinęli go <grym <grym w dywan i... <grym> i zawieźli na przejażdżkę do lasu, no, tak, pobawić się w ściółkę. I to było dosyć przerażające, popatrzeć, jacy ludzie jeżdżą za tymi wszystkimi zawodnikami. Wszyscy w ogóle jak z jednej sztancy cięci, łysi w bardzo drogich ubrankach, bardzo drogie samochody, tacy napakowani ale mój pies ich w tak rozbroju, <grym i> <grym i> butelka, która tam biegła pomiędzy nich, taki mały piesek. Bawili, bawili się cukrem pudrem na stołach? <grym i> no, nie, whisky pili tylko. Cukrem się bawili w domach. <grym i> tak, w pokojach tak, się bawili cukrem pudrem, ja, to, straszne, naprawdę. Potwierdziło to takie spojrzenie za kulisy, potwierdziło moje zdanie na temat tej dyscypliny sportu, jeśli to można nazwać dyscypliny sportu. właśnie mamy słuchacze, ja którzy twierdzą, ja że to jest. Ale może oni nigdy nie znaczy, widzieli, jak ja dodają te kulisy. Zbyt, zbyt, zbyt małe ilość osób podcast się narazi, naraził. I teraz jeszcze chcę mieć na głowie <głosy> mafię całą Polską. Tak? <głosy> oraz, z, oraz nie, jest, nie wystarczy PZPN, pani jeszcze. Grażynka. <głosy> tak. pani o ile obrażanie PZPN-u <głosy> nie grozi nam niczym, to obrażanie <głosy> mafii i <zadań> ludzi <głosy> starających w MMA grozi nam poważnymi konsekwencjami. Bo ja myślę, że nawet... Podcast odbywa się na na Pradze. Ja myślę, że nawet spotkanie, no nawet spotkanie tak. z Najmanem, który podobno nic nie umie, nie byłoby miłym przeżyciem dla żadnego z nas. Albo nawet dla czterech naraz, yy, tak. z dwoma czami. Bo yy. ja na przykład brzydzę się przemocą. No dobrze, no to, tyle to może patrze. tyle. Nie, no, to są sporty, które się lubi, są sporty, które się nie lubi. No, no, ale teraz no, wróćmy, ale wróćmy, ale wróćmy, wróćmy to. do reprezentacji. Byłem, wróćmy. Absolutnie byłem fanem takiego sportu, który jest jakby MMA, jest jakąś tam jego pochodną, czyli K1, tak. I to się, ja to oglądam z przyjemnością, bo tam byli ludzie, którzy. Wiedziałem no, no po co... to właściwie kickboxing, tak? To, no, to jest... no... No... taki, tak. Z trochę tam zmienionymi zasadami. No, no. Tak, no tak, ale... Ja tam jestem też wielkim znawcą, ale tak... Nie Aczkolwiek ja na przykład zaoglądałem Pudziana z tym... Z, tym, z, z, z tą cudowną rzeźbą. to nie jest z bryłą. Żadne, ale to nie jest RMA. Ale jaką on miał bryłę w ogóle. Genialna rzecz, by z tego było. <laughs> No i na przykład ten pojedynczy, jak oglądaliśmy, no to wyglądało przekroteskowo. to było pachniało takim modem. Ale to, nie, to w <się>, z... z... <słysza> ogóle nie Nawet organizatorzy po tej gali, gali w Łodzi, słowo się źle kojarzy, to, to... powiedzieli, że już więcej tego typu... Żadnych najmanów, talentów i budzianów. już nie będzie, będą normalne gale tego typu, także oby, tylko kto to będzie chciał oglądać? Ja, nie, no, ja chciałem tylko to znaczy powiedzieć, chętnych... że, że pan, nie pamiętam, jak się nazywa, który jest właścicielem tego Atlasu całego, yy, który słynie... Co to, to jest Atlas? No Atlas to jest firma, która produkuje cement, tak? No, no zaprawy, zaprawy, za jakieś ci, tego typu prawek, rzeczy, tak? I tam jest, jest jakiś taki pan, który to jest właścicielem tego całego interesu. On no ja budował Lazarę. No, no, tak. Ma zamiar chyba jeszcze jakiegoś bogatego człowieka obrazić teraz, jakby się mieli załapać. Nie, mam... ja chciałem powiedzieć, że ja pamiętam 5 lat temu, jak on, bo on też jest galeria którą on ma. I na przykład tam. Obrazów. O, tak, sztuki współczesnej. I, tam I było... ty tam byłeś właśnie? Wcześniej byłem. 5 lat temu tam A, okay. ja byłem. I tam pamiętam moment, no już wtedy wiedział, że będzie ot, otwierał, otwierał to z wielkim, że tak powiem. Hukiem. Hukiem. Pudzianowski ofiarą no. nie, nie, właśnie była wystawa pom -pom Zbigniewa Libery wszystko było super i tutaj taki nagle upadek, że od Libery do, do Pudziana. No, to może to no, sposób na zarabianie z... pieniędzy no. po prostu, no nic więcej. No tak. Kolejny interes. To na przykład gale, gale amerykańskie, które nazywałem się jeśli dobrze kojarzę UFC, czy tam UFC, Ultimate Fighting Championship, to jest naprawdę bardzo popularne, no. I w Stanach, i w Europie, no i wiem, że w Polsce że walczą bardzo wielu w, czy, fanów w oktagona. takich tak. Dobra, to może do reprezentacji przejdźmy. Ja sobie piwo otworzę. Nie, <laughs> nie to już przejdźmy już to otworzysz z po podcaście, no bo to ja, nie, nie, nie, żartuję ja to ja tak nawiązuje a propos reprezentacji okay, Polski. Późno jest, ja to nie, nie, aluzję niepaniałą. Więc zaśmiejmy się. Ha, ha, ha, ha. No, nie, nie, bardzo dobry, bardzo dobry. Bo oni nie pili w Łodzi w tym hotelu, w którym. Znaczy, tylko Myślę, że w Łodzi też pili. Może tak, no. nie, bo oni pili, bo podobno się Krakowie, żegnali ch, e, chłopcy. Tak. E, po zgrupowaniu już tak. po wszystkim. E, w Krakowie, w hotelu, tak, też Radisson chłopcy się, że żegnali się. No i... E, nie, nie, nie wiem, co to jest za odkrycie. Niech mi ktoś pokaże piłkarza, no może z wyjątkiem, no kilku bym dał radę wymienić, którzy nie piją alkoholu. Czy to w Polsce, może czy to ręczny. w Anglii, czy to w Hiszpanii. <śmiech> <śmiech> Piłkarze pili, piją i pić będą. Inni piją mniej, inni piją więcej jedni, znaczy, znaczy, jedni. Przed, i, to, jedni znaczy przede wszystkim, mniej. Więcej. Znaczy przede wszystkim jedni umieją więcej i inni umieją mniej. mniej. No, to to, to jest, umieją jak, więcej. uczony tak fizjolog dr Chmura powiedział, jeżeli tak. zaczynasz od poziomu 100 procent, i nie mówię o sile alkoholu, tylko o, o jakimś tam umie poziomie umiejętności i potencjale, to to, że wypijesz pół litra wódki z kolegą spowoduje, że następnego dnia będziecie, o te 30-40% mniej będziesz potrafił. Ale jeżeli zaczynasz tak jak polski piłkarz od poziomu 30 i redukujesz swój potencjał do 10, no to nie ma opcji, żebyś w ogóle cokolwiek zrobił na boisku potem. No. Na tym to polega. No. Eee, także.. Eee, znaczy jest, tylko ryzykowne jest przysłowie o pijanym, e, o pijanym gorgoniu artyjskim i o, o, także, o pijanym gorgoniu jest nadal aktualne. I to, że Gorgoń przychodził w ciemnych okularach e, na treningi wiedzieli wszyscy, a mimo to grał i w klubie, i w reprezentacji, e, i wtedy, kiedy trzeba było nie pić, to nie pił. Wtedy, kiedy trzeba było pić, to pił pewnie za dużo. Efekt jest taki, że kariery Wielkiej na Zachodzie nie zrobił. Obecnie pakuje zakupy w supermarketach w Szwajcarii. Tym się zajmuje Jerzy Gorgoń trzeba. Nie wszyscy mają tyle szczęścia, co Wojtek Kowalczyk, że zarobią 5 milionów dolarów w ciągu dwóch czy trzech sezonów. I nie mają zbyt wielkich wymagania. Nie mają, nie, nie mają samochodu, a tak. whisky nie piją. Tak, dokładnie. Tak. A, no, poza, poza, a poza tym jeszcze... załapali się do roboty w Polsacie. No, i, fajnie, i, no, bo Kowalczyk no. ma coś do powiedzenia czasem. Mądrzej, raz głupiej, mądrze, no, tak. ale, ale potrafię no, zlecić znaczy, ja zdanie. Wolę tak? słuchać jego. Je... Poza tym on... Ale przynajmniej nie ulega takiej... Taki, taki... Znaczy nie takiemu zdanie, entuzjazmowi, tak? jakiemuś takiemu choremu, który ulegają i, i worek, i i kołtoń. No Chociaż tu tak sceptycznie podchodził do wyników Lecha, powiedział, że Lech nie, gra, nie wygra żadnego meczu w tej grupie, a tu się okazało, że jest liderem po dwóch kolejkach. Mając no za sobą meczu. Jeżeli mecz chodzi o takie zesji. przewidywanie, no to wiadomo, znaczy, to jest że to jest ciężko przewidzieć, jest to że, że, że Lechowi. Tu bym go bronił, że gdyby nas ktoś zapytał przed rozpoczęciem tego całego to byśmy interesu, to sam. byśmy dokładnie odpowiedzieli. Ja to też sam. bym powiedział, że po tym <coughs> jak widziałem Lecha w i po o tym, w jaki sposób odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów, to nikt by się tak, nie spodziewał, to... że on cokolwiek tutaj zrobią. Zobaczmy, jak gra Żylina w Lidze Mistrzów. Żylina, która jest, poszła drogą Lecha, tak. Czyli tam Lech teoretycznie powinien hasać. Na razie przegrali oba mecze. Zdaje się, mają bilans bramkowy 1 do 7, czy 1 do 8. Już aż szkoda gadać w ogóle. Ale bilans finansowy mają lepszy od Lecha. Na pewno. No tak, no, za sama wans tam. Awans, tak, za sam awans, za prawa do transmisji trochę lepiej płacą. Za, za awans tam było chyba ile? No dobrze, ale ma, wracając do tematu, proszę, nie, no, do... bo według, według mnie przede wszystkim to jednak samobójstwo jest taki strzał w obie stopy y, trenera każdego, który powie, że nie toleruje właśnie pijaństwa i będzie wyrzucał wszystkich, których którzy piją, bo, bo tak naprawdę to, nie wiem, jakichś juniorów chyba no, powołać. No nie, że, nie, nie. Że, że w to Polsce jeszcze, nie. Jeszcze dochodzi do tego, że ławka w Polsce wąska i juniorzy też wypiją. No, więc wierzę, no, bo tak naprawdę trzeba by rozwiązać reprezentację w ogóle, jakby chcieć nie powoływać tych, co nie piją. Oczywiście, znaczy, wiesz co, musi w jakiś sposób reagować i musi w jakiś sposób prowadzić, jakąś dyscyplinę. Jeżeli pozwoli na zbyt wiele, no to... Nie, nie, nie, to jest inna sprawa. On ich wyrzucił z reprezentacji nie za to, że pili, tylko za to, że... To że... daje złapać. I że, nie, i że... nie, za to, że pyskowali do Zielińskiego, ich wyrzucił. Nawet no. myślę, że nie za to. Myślę, że gdyby to nie wyszło do mediów, to by ich nie wyrzucił. Wyrzucił by i za by to, że, że tak głupio to zrobili, że się świat o tym dowiedział i nie miał wyjścia w tym momencie. tak? Bo jak już nie każdy zaczęli o tym pisać, no to co miał smuda zrobić? Tym bardziej, że no, podejrzewam, że pozbycie się Iwańskiego, to go bardzo tam nie zaboli. No szczególnie, że widać, jak gra Legia bez Iwańskiego yy, i to, że on pije również w Legii. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś daje się wyrzucić z dwóch drużyn, w których gra w ciągu jednego tygodnia, to znaczy, że coś jest z nim nie halo jednak. Prawda. No, Iwański nigdy dla mnie nie był jakimś wybitnym piłkarzem. No i jakby mówię, strata Iwańskiego nie, nie jest wielkim problemem. Strata Peszki... Może trochę większym, no bo, bo taki... Znaczy, jeżeli, jeżeli ma do, jego kosztem wejść do składu człowiek, który też słynie z rozrywkowego do tej pory trybu życia, czyli Kamil Grosicki, e, który na boisku wyglądał niebo lepiej w, w reprezentacji Polski w tej chwili. E, bo Kamil Grosicki w odróżnieniu od Peszki umie podać piłkę do zawodnika e, swojej drużyny. Znaczy, tak, to Peszko umie z w... nią biegać. Tak, tak. Peszko, Peszko dzisiaj świetnie, bo nie musiał nikomu podawać. Dołożył no, <grym> no, stopę, weszło. Nie, no, on ma dynamikę, no ale no nie, tak, niestety nie, no, nic no, poza tym. Znaczy, był, on, on dzisiaj się, że trzeba mu oddać, zagrał bardzo dobry mecz. Zrobił parę akcji na skrzydle, takich, że szacun. Ale no, to nie jest zawodnik, o, którego ja, o którym ja bym tęsknił w reprezentacji i, i, nie, no, i zdecydowanie płakał, zdecydowanie wolałbym na lewym że, skrzydle wystawić Smolarka na przykład, no, jeżeli będzie tak, dalej to ten bądź, na lewym. Mówię Ci, takie średnie rozwiązanie, bo tak widzieliśmy te mecze, no to wyglądało tak, że na tym prawym skrzydle Krzydle, oni się z błaszczykowskim zderzali o siebie. No, co nie, nie, to no, był dokładnie no, no. taki sobie. No. Peszko pałętający się to nie e, nie gdzieś obok. Z z, z zawsze obok kogoś. Wchodzi, wchodzi, wchodził smolarek, od razu potrafił sobie znaleźć miejsce albo w środku, albo na skrzydle i gdzieś poruszał. No, Smolarek się. zawsze sobie, jeszcze miał tą umiejętność, kiedy dobrze gra w reprezentacji, że sobie szukał takiego miejsca, gdzie ma więcej swobody, trochę więcej czasu na przyjęcie piłki, trochę więcej no, wolnego miejsca. No tak, a pesce poza tym no, miał tą swobodę taktyczną też. Pesce kubeł istotne. zimnej wody, na, na głowę też nie, nie zaszkodzi. Chociaż po tym dzisiejszym golu z Salzburgiem nie Te wiem, czy, sodówka. czemu samu nie uderzy z kolei. Także no nie wiem. No. Oby sama sodówka. General, generalnie opowiadanie też o tym, że właśnie, że, jak, że co to za kadra, że w ogóle, że, że tam dwunastu ich piła, do tego co tam robili trenerzy na korytarzu z, z menadżerem i w ogóle. No. czy znaczy trener z menadżerem. Trener z menadżerem no, tak, Obudzili są. się no. Proste, no. No, Dany, Najśmieszniejsze jest to, że piszą o tym ludzie Dziennikarze, z którymi ja na przykład Ze Szczecina wracałem pociągiem No I którzy widziałem jak jeszcze tam Na dworcu z tego pociągu jakieś relacje pisali Z tego meczu Też w stanie takim, który nie wskazywał na to Że mogą cokolwiek sensownego napisać e... Niemożliwe no, Ci nikarze już nie piją. Nie, nie, nigdy. Na wyjeździe? Ja, tak samo dzisiaj słyszeliśmy, jak nasz ulubiony... Są na diecie. By, by, ...były bramkaż, tutaj. Janek, jadek. Tak, który, jak wiemy, nigdy w życiu nawet piwka nie wypił. No. Nigdy. To ja tylko dodam, że ja z tego Szczecina wracałem z samolotem, razem z całą wierchuszką PZPN-u, i oni też nie pili kefiru. <grym> Jogurt? Także <grym> to... <grym> Podpiwek. No umówmy się no, no, umówmy się, kto no, w Polsce nie pije. No. no ale weźmy reprezentację Czech. tak? Czesi kiedyś jak pobalowali, to pół reprezentacji poleciało. Do dzisiaj mi się to czkawką odbija. Reprezentacja Izraela. Wydawałoby się, że koszernej wódki nie ma na rynku aż tyle, ile powinno być. Dwa balety zrobili takie, że ich, że ich, że, że ich w Danii na meczu. No, no, pamiętamy te wypady Liverpoolu czy Manchesteru. No, no, Chelsea, w Anglii, tak, Chelsea tak, pięknie, tak. pięknie przyszaleli chłopcy, przecież Siem. E, e, Ale reprezentacja e, Anglii, która wynosiła przecież. którzy wynosili da, da. się nawzajem przecież do klubów eee, nocnych. Klubie zakładowym należące do Michaela Owena. No. No, no punkcie zakładów. Powiem Ci, że ciężko jest znaleźć naprawdę... No, pół, pół co, zakładu, są kluby, tydejka, różnica jest <śmiech> taka, że są miejsca, z których tego typu informacje nie wyciekają do, do zewnątrz. To znaczy, jeżeli Ronaldinho w Barcelonie miał kontuzję, to wszyscy wiedzieli, że, on, że to jest kontuzja głównie Wątroby <śmiech> wątroby układu, <śmiech> układu pokarmowego, ale, ale taki był komunikat od klubu i on od, od marca przez trzy miesiące chyba nie zagrał w żadnym meczu. I później się z nim pożegnano. Pożegnano się również z Deko. Yy... Znaczy nie, bo jakby dla mnie, dla mnie jest ważna jedna rzecz tylko. No bo ja rozumiem, że po zgrupowaniu zagrali te mecze lepiej lub gorzej i jest tam ta ostatnia noc i wieczór, i wtedy sobie tam chłopaki żegnają się, tak? Niech będzie, że się żegnają. Ale co innego, jeśli to się na przykład odbywa tak, że dzień przed meczem się, się, się żegnają. <grym> <w ten sposób grym> <się grym> witają, tak? Albo pożegnajmy się dzisiaj, bo to nie będzie czasu. No i wtedy to już jest przykre, jak, to, jak przychodzi cały stadion ludzi, a okazuje się, znaczy, że... Nie mój... no ja mam nadzieję, że po prostu oni wylecieli z tego powodu, że nie słuchali się trenera i to jest, to jest, to jest znaczy, krótka piłka znaczy, to znaczy, wiesz, że tak. złamali pewne wewnętrzne zasady, które mówią, że nie robi się pewnych rzeczy, to nie o to chodzi że się nie pije, bo wiadomo, że na przykład słoda tak, pozwala tak, na to dokładnie. że tak. tym, tam, jedno czy drugie, czy trzecie nawet piwo dokładnie, dokładnie, zwłaszcza na zakończenie zgrupowania myślę, że jest tak, że w tym momencie wiadomo że y, można troszkę więcej natomiast jest y, rzeczą nie do przyjęcia, żeby na przykład piłkarz który sobie pozwolił w momencie, kiedy jest mu zwrócona uwaga, pyskował trenerowi. To jest pierwsze. To w ogóle rzecz. jest skandal. Nie, Dokładnie. no w ogóle generalnie Natomiast... rzecz biorąc najwyższy czas, żeby, żeby zwracać na to uwagę, że ludziom, którzy po prostu mają do wykonania pewną pracę, że, że oni po prostu mają być trzeźwi winą. są za to całkiem niezłą kasę, może Ta. nie reprezentacji, no, ale, ale ogólnie. Stanem, tak. Ale w ogóle generalnie rzecz biorąc, nie, no tak, nie, teraz jest sprawa z Lady nie, Punk i, i pijanym zespołem na, na, na scenie. Ale i, pijanych i zespołów na scenie... Y, y, y, Eric Clapton swego czasu był w takim stanie na scenie przez parę lat, że leżał, a mikrofon leżał obok niego. No i to jest e, żenujące. I, i nie wie, nikt nie wiedział, czy on trafia w struny, czy nie gra tego, ktoś za niego. No Eddie Van Halen powiedział, że przez 10 lat nie pamięta żadnego koncertu, który no zagrał. No i to jest smutne. Jimmy a Jimi Hendrix był tylko raz pijany na koncercie i to był ale, jedyny co, ale koncert, jest który smutne. zerwał. Eddie Van Halen w tym czasie grał najlepsze koncerty w życiu. No nie, zwał tak zwał. A, hmm. a ich nie pamięta. No wiesz, jak no so, wiesz, sport, grać koncerty to akurat No To jest, pijano, jest kwestia bo szacunku, po już... prostu no, no, dla mam dla... Znaczy, Niezależnie ja na mam, czym się ja, gra. Ja mam ja problem z perkusistą, nie można grać. Ja papierę. mam problem z czym innym. Ja mam Obserwne problem z hipokryzją, z, hipokryzją, z hipokryzją mediów, bo pamiętam dokładnie porażkę Polski z Białorusią po awansie naszych Orłów Engela do Mistrzostw Świata po wygranej z Norwegią w Chorzowie, kiedy tak nasi chłopcy popili, że jak polecieli do Mińska i przegreśmy 4-1 bodajże wtedy z Białorusią, oni wychodzili pijani na boisko. I wtedy media w ogóle wybaczyły im w ogóle reprezentanci Polski z Orłem na piersi, na chlanin, wychodzą na, na murawę. nieistotnym świętujemy awans, tak? wybaczyli im wszyscy, nikt z żadnej kadry nie wyleciał, nie było żadnej afery. Wszyscy teraz opowiadają o aferach, które były tam związane, nie ja wiem, wiesz, z Różnica była taka, że wtedy po prostu dziennikarze pili z nimi, bo razem z nimi świętowali. Ale, ale, za, ale ma, dziennikarze ciągle z nimi piją. To jest tak, nie że tak. Jest tak, mam wrażenie, że gdyby nie dziennikarze i działacze, to piłkarze pili by zdecydowanie mniej niż piją. Bo... No na pewno. No. Jeśli, jeśli, jeśli przysłowie mówi prawdę, że przykład idzie z góry, no to, to akurat w tym przypadku... O, to idzie tylko No tym, wiesz, umówmy no, się, no przecież przedstawiciele różnych firm, sponsorów i tak dalej i oni tych zawodników wyciągają na różnego typu bankiety, niebankiety wiesz, to Tu się trzeba napić. No, są tacy też, którzy już to, do tego przywykli, po prostu yy, wręcz, wręcz mają taki styl życia, że, że po prostu wie wiedzą, że przyjeżdżają do Polski na, na mecz yy, reprezentacji towarzyski. To po meczu zostają, nie wiem, trzy, trzy dni dłużej jak mogą i balują w Polsce. No. Nie, znaczy po meczu to mówię, po meczu to jeszcze, czy znaczy, to wiadomo, to, to, to nie znaczy, to, to, że po tym meczu ile się pije, bo, bo czasami po... Po dobrym piciu to i parę dni można być niedysponowanym. To Bardzo ciekawe. Natomiast ale... kolega, kolega, czy to czy jakieś doświadczenia, jakieś wspomnienia? Natomiast są, są dziennikarze, nie wiem na ile, wiarygodni, którzy twierdzą, że niektórzy z polskich piłkarzy, no to już przed pierwszym meczem włodzi. Sobie nie nie, nie ten no, powiem ci, że tak patrzyłem, nie odmawiali. Patrzyłem na murawę, to nie wyglądało mi, żeby tam ktoś na kacu biegał. No może ci, co byli na kacu, siedzieli na ławce właśnie na przykład. Mogę. I oni na przykład zdemolowali toaletę. Tak, a nie Woroni. Bo z boku ducha znaczy, Bardziej wyglądało mi na to, że, że, w, że w Łodzi to Ukraińcy raczej yy, wyglądali na mocno wczorajszych ciągle. Bo snuli się wszędzie jak muchy w smole. No, ale przypomniało mi się... Oni też przypomniały mi się, taki, co lubi się no, Tak Przypomniały tak. mi się tylko z książka, która już tak była, była wspominana, czyli wspomnienia Wojtka Kowalczyka, już też już no, no, to dzisiaj. Legendy, Bo patrzyć na Anglicy. Każdy, kto był kiedykolwiek w Anglii, był w jakimkolwiek pubie, wie, że tak jak chleją tamto w Polsce, to naprawdę... Nie ja nie tak zapomnę nie telefonu zresztą y, piłkarza polonii Białogon, wujka Mintaja, no. który jak pracował w, nie, w Irlandii, Zadzwonił do mnie tak około godziny, nie wiem, tam pół do pierwszej czy dwunastej w nocy. Ja mówię, co robisz, wuj? Mówi, Stoję w budce i patrzę, jak mówi setki pijanych i roli wraca do domu. mówi widok nie... o, mówi, ojoj, i mówi, co się stało? Mówi, a przewrócił się o słup. Czekaj, czekaj, próbuje się podnieść. O, nie dał rad. Nie, no, fakt jest, że jak ktoś nie To po wysz... prostu widok niesamowity, bo jak tam jest ktoś za jednej godzinie zamyka na knajpa. Lundy... W Londynie jest... w piątkowym wieczór no, no, wystarczy tak. wyjść i zobaczyć, co się dzieje na mieście. No, nie no, trzeba daleko dotarć. Ale, ale nie na wskuta do łaby, Bardzo podobnie uroczymy. jest w Finlandii. Dobrze skrzywdziłem łabę. <laughs> bardzo, bardzo podobnie jest w Finlandii, w wielu innych pięknych europejskich krajach, gdzie się, gdzie się po prostu pije alkohol. No i już. E, czy tylko, są że... kraje, w takim razie zapytajmy, tak, gdzie się nie pije alkoholu? Są kraje muzułmańskie, tak. ale ja tak. dla właściciela hotelu w Egipcie kupiłem kiedyś 6 butelek ci was no, ale on pije w zamkniętym te... te... pokoju Tak, w ciemnej toalecie, bo tam go... <laughs> Nie, w pokoju, mam specjalny pokój do picia i on pił tam... Specjalny pokój do Miał hotel, to miał różne pokoje Do różnych rzeczy to Jest Dzisiejszy podcast jest podcastem alkoholowym <grym> mówiąc. Ale to nie to... dzięki nam Najpierw językowo-alkoholowym <grym> Tak. Znaczy ja bym chciał powiedzieć tak, że wracając jeszcze Do reprezentacji Wczoraj Kuba Błaszczykowski był W mhm. jakimś Tokszole, czy czymś takim Ja nie tak, mam telewizji. on dzisiaj mecz grał ale wczoraj był, czy przedwczoraj. Ja może to pokażę, nagrywali. Nagrywane tam. pewnie było. A, A tak, widziałem no, tylko reklamy. I chciałem powiedzieć, że ja co prawda nie mam telewizora, więc to znam tylko z opowieści. Jest bardzo wiarygodny <laughs> opowiadaczem o to czuła, tak. Ale yy, yy, Kuba opowiedział jakby o swojej traumie życiowej. Chyba po raz pierwszy w telewizji. A tak, bo to prowadzi redaktor, tak. który też miał taką Dokładnie. poważne przeżycie i, i, i wyszedł z tego. I Właśnie chciałbym takiego, od tego tak, picia przejść do, do tego, że, że można mając, mając 11 lat, widząc jak własny ojciec za pomocą noża morduje swa, twoją własną matkę do tego, że się gra w dobrym klubie, jest się naprawdę dobrze poukładanym piłkarzem, gra się w reprezentacji, także szacunek. I to, no to jest pierwszoplanową postacią tej reprezentacji tutaj na pewno i dużo... tak naprawdę sporym przykładem, jeżeli tak. chodzi o podejście w ogóle do sportu. No to mówiliśmy, dużo, zasługa w tym wujka Kuby, czyli tak. Jerzego Brzęczka, byłego też, reprezentanta mówili, Polska, miany miany innymi, który grał w bardzo niepijącej reprezentacji Polski, której wyleciało... <laughs> z której <laughs> wyleciało rodzinę, z której wyleciało paru piłkarzy na zgrupowaniu po meczu ze Słowacją, tak, tak, tak. tak zwany skandal koszulkowy i tak dalej. tam No nie, ale właśnie jeszcze grał. tylko chciałem wrócić, po trzeci raz próbuję po ja to powiedzieć, że mnie bardzo zaskoczyło w książce wspomnienia Wojtka Kowalczyka, który no. też, jak wiemy, lubi się napić, lubił wypić, ale pamiętam, że on tam wspominał, lubi, że, na bar, chyba była, że lubi. zasada była taka, że dobra, dobra, wszystko fajnie, ale że dwa dni przed meczem nie pijemy. Nie pijemy. I zdarzyło mu się dwa razy, Napić się. Napić się przed meczem. Jedna to bardzo słynna historia, gdzie autokar Legii podjeżdżał pod blok, w którym Wojtek mieszka i koledzy go tam przynieśli do tego autokaru, a i tak wstrzylił dwa gole w tym meczu, na który jechali. <głos> no ja to zawsze wychodzi z założenia że na kacu grać najlepiej no, ale chyba nie w pierwszej lidze <głos> no w tamtejszej pierwszej lidze wtedy legianto to bój ta, bój bój oni mieli taki skład że, że, a do tego że... mieli trenera co do twórcę tam wszystko tak, <głos> Ma tam, tak że się Wszyscy się wszyscy... <głos> nie ale wątrobę mu wymieniają <głos> a Jacek K. był napastnik Polonii Warszawa który nie strzelał goli został zatrzymany dzisiaj przez CBA od razu mi pachniało ja nienawidzę jak napastnicy w sytuacjach stuprocentowych strzelają w boczne siatki. Zawsze mi to śmierdzi jakąś łapówką. A ten był wyjątkowo utalentowany. Tak, on, on, on ostatniego gola w pierwszej lidze strzelił 5 lat temu. więc. No. Znaczy w pierwszej lidze w Ekstrakasie. Bo co tam jak, pytanie... jak Polonia spadła to tam trochę goli nastrzelał, ale... No, bo wtedy się opłacało awansować z powrotem. Ale dla to... mnie zawsze było bardzo wielką zagadką, że on wśród kibiców Polonii jakąś taką straszną estymą się cieszył. Jak Też on mnie wchodził to... na boisko, dostawał zawsze brawa w ogóle. Też mnie to zastanawiało. Może... <śmiech> <śmiech> no. no tak. Idując, widując. No może tak Chciałem powiedzieć, że nasz dzisiejszy podcast jest przerażający Dla młodych słuchaczy, którzy mają po 20 lat i... I co, i nie piją alkoholu I szukają ale... tak, wzorców życiowych ja, tak, tak, tak. tak. Nie, bo chcieliby zostać piłkarzami Wytrenowali już, są świetni technicznie w ogóle Umieją grać, mają kondycję I nie Nad bić. wątrobą nie popracowali I teraz nie cała kariera Jak, jak po... się w tych klubach jak, jak oni się w tych klubach odnajdą Muszą, muszą zacząć, na przykład dobrą drogą też oprócz picia alkoholu jest przemyt papierosów. no ale coś też o piciu alkoholu wie na przykład dyrektor, dyrektor w jednym z klubów polskich łks się łódzkim Wieszczycki Tomasz, który niejedno w życiu widział i nie, nie, z niejednej butelki w życiu pił to on zarządził wełkiem Alkomaty. I, I pierwszego Piotra Świeżczyńskiego kazał badać. <grystanie> kolega z, boiska. z Zupełnie mnie to nie dziwi. <grystanie> no jak tyle razy razem pili, to wiesz, <grystanie> to <grystanie> no, biedna, co Piotra stać. Ale tak, już całkiem teraz mówiąc serio i poważnie, bo no, to cały czas jest serio mówi. To ja, wam, ja polecam i Wam, i słuchaczom na YouTubie, można sobie znaleźć taki film dokumentalny o Andrzeju Iwanie, który tu już też parę razy był. Przywoływany. przywoływany. Myślałem, że wśród gości. I jak ktoś... Nie, jak oprócz ktoś, skrówej butelki. Jakby, jak ktoś jakby po tym, co my tu sobie opowiadamy, potraktuje alkohol jako dobry temat do dowcipów, to, to go sprowadzi na, na ziemię, jak Andrzej Iwan opowiada o historii swojego życia. i No do tej pory... Raz na jakiś czas musi pójść do szpitala na chwilę, żeby go tam o, jest też taki, wyczyścili. Jest też taki e, bokser. W każdym e, razie, a jeszcze tylko, e, Kulej Andrze Jerzy. Andrzej Iwan któregoś dnia e, opowiadał, że przyjechał na dwa dni do Warszawy i w dwa dni w kasynach przegrał 100 tysięcy dolarów. Przykład. No. A Jerzy Kulej e, mówi, że jak pił fest, tak naprawdę poważnie. To parę razy był w takim stanie, że stał na oknie, i tylko siła charakteru spowodowała, że się nie zabił. No to Iwan tak opowiadał, że jak miał jechać do Warszawy. A no teraz ma wyciąg w piwnicznej. Jak miał jechać do Warszawy i wiedział, że w tej Warszawie czeka, to miał poważne takie myśli, czy gdzieś po drodze nie skręcić drzewo na przykład na, dla, dla dobra swojego i paru innych ludzi. No. Tak, to Takie to myśli niestety przychodzą ludziom, jak właśnie za dużo tego w swoją no, pracę droga młodzieży, wrzucam. nie idźcie tą drogą, lepiej no. przemycać papierosy. No, nie no, wystarczy przypomnieć co się działo przed Euro ostatnim i jak skończył jeden y, z naszych piłkarzy. No to paru z, takich było. Po, po balandze zresztą z dziennikarzami. Tak. tak. No, że żartów, dzisiaj, żartów dzisiaj, w specjalnych. specjalnej chwili o tym, o tym nie było informacji. Y, że, no, że pił z dziennikarzami? Tak? Nie, nie było. No, dokładnie. Nie mi się tak od razu przypomniał. Dzisiaj jak obejrzałem ten dokument z Iwanem, taki piłka, co się Dariusz Marciniak nazywał na przykład, w debiucie prezentacji strzelił gola, w lidze też był gwiazdą. Potem nawet jakoś tam jeszcze się, się wygrzebał, został trenerem, ale w wieku lat 37 zakończył żywot. Miał jakieś straszne problemy właśnie związane z tym, że trochę za dużo w życiu wypił. No. Naprawdę. Bardzo ponury podcast, to, tak. Najbardziej ponury. No bo żartowaliśmy sobie z alkoholem, z alkoholem żartować sobie można, jak się wypija dwa piwa z kolegami, a nie jak się yy, przy, Raz na jakiś czas. przepija nie dorobek nie życia swój i wszystkich I dookoła przydazu, na przykład. Przydazu. Dobrze, czy jest... mamy coś wesołego do powiedzenia na koniec? Nie ale piwo mam o tym, Dawaj to but. Mam pyszny bimberek. Wspomniał <grymne> mi się nasz kolega, nie wiem, czy ajay, też film taki ten był. Nach 18. Na <grymne> długo był Z film. O piciu i się oglądali. Na alkoholiczce, która, a Dymna gra kocholiczka, która tam się zupełnie stacza. I nasz kolega, z którym oglądaliśmy, powiedziałem ten o. film. Poiedział. Kurwa, jakie to jest smutne i nalał sobie lufę. No, może i wyszedł na ludzi. I wyszedł, tak. A który to kolega? Rumun. A, A, pan dyrektor! Pan dyrektor! Pan dyrektor Rumun. No, także. Jak ten film się nazywał? Nie pamiętam właśnie. Ale Upadł smutno, ale życie smutno. Anny Dymnej. Nie, smutny był rzeczywiście. Co? D zdemolowałeś studio? Zdemolowałeś studio. <laughs> sian, sian, sian, rekord. Ja już no naprawiłem. <laughs> Chciałem o Lidze Mistrzów porozmawiać, ale mam wrażenie, że nie ma o czym. Bo co prawda, jest prawda... smutne to... są te widowiska wszystkie. że <laughs> ale ale jeszcze nie, nie ma. Dobrałem, no. co, no, no. Ciężko, ale dzisiaj y próbowałem też oglądać poza Lechem, wcześniej oglądałem mecz Borussia Dortmund Sevilla. Ja tylko chwilę oglądałem, a potem zająłem się o, robotem. To. To się bardzo nie było ciężko. ciężko. Się nie Ale nie widziałem, widziałem, widziałem jak, jak, jak, jak telewizor był włączony i tuż przed przerwą no, widziałem. Widziałem jak telewizor był włączony. <grym> <grym> jak tak. widział, jakbyś widział mecz w wyłączonym telewizorze, to powiedziałbym, nie pi. Tak. Albo jakbyś zobaczył mecz w radio. Bo <grym> <Mogę, grym> go wyciszyłem, <grym> bo go wyciszyłem. Po to, żeby się bo, do ryboty? Bo go wyciszyłem, bo go wyciszyłem. Dlatego widziałem, coś go wyciszyłem. ja odwróciłem się akurat tuż przed przerwą i zobaczyłem jak trener Borusi do. Dortmund schodzi do szatni przed bibiskiem przed Może się tak, tak zrobić. Może jedzie, do klopa. <stos Ugierican> tak tam później wejdzą do klopa i stracił bramkę. On tam bawi, bawi, bawi jest paru ludzi później, że trzeba wcześniej pójść, bo to jest wolno. Ale wolne. On się, to się klop nazywa to <śniu> o, nieszczęśliwe nazwisko. <śniu> o Jeżeli, taki widzowski się uda. tak, to ja, nie, nie, nie, nie, nie. Udał to jest złe słowo. W tym wypadku. Dowcip też nie do końca pasuje No to, że straci bramkę to smutne w zasadzie, zasadzie... Stracił bramkę siedząc w klopie. Nie do przerwy, tylko do klopa, tak? Szczególnie, że grało w tym meczu trzech Polaków Jednak... no Jeden to tak krótko grał no. No, ale udało mu się oddać dwa strzały Nawet przez te 20 minut strzały cały Robert, Znaczy, a ten ten, ten sobie Japończyk co tam go zastęp, zastępuje to miał dwie setki w tym meczu i spartolił. Kagała w słupek strzelił jak się mówi, Kagała? Kagała. Kagała, to bardzo brzydko Kagała. Nie, no smutek i nostalgię, więc nie rozmawiajmy o Lidze Mistrzów ani o Lidze, ani Lidze Europejskiej, Europejskiej. tak naprawdę póki co nic się tam nie Byłem miało. na meczu Jakim? Jakim Polonia, Warszawa, Polonia bytą. Mm. A zatrzymano też Damiana B., prezesa Polonii Bytom, <try> Który miał być zresztą kandydatem na prezydenta A Sobiecha miasta. zawieszono. Na... Też od tego drugiego Nie wiem, wiecie. czy za brak skuteczności, bo w pierwszej akcji. A oni też są w dużywane, w przecież, tak. No tak, ale w pierwszej akcji Polonii Warszawa y, sobie oddał trzy strzały na bramkę, żeby strzelić gola. Także po dwóch minutach Polonia miała trzy strzały, w tym jeden niecelny, bo w poprzeczkę. No to strzał niecelny. Był, ale był strzelił celnie, strzelił niecelnie w poprzeczkę i jeszcze strzelił celnie, strzelił, strzelił z gola. Także po statystyki miał świetne po dwóch minutach sobie. Bardzo aktywny zawodnik. W ogóle po 4 minutach było już 1-1, po 22 było 2-2. Myśleliśmy, że będzie jakieś 8-8 albo 10-10, byłoby zabawnie. Meczu, no meczu, ale... to się to nie sprawdza. No ale nie było, było 2-2 jednak. No, gdyby zawodnik Pietrasiak też powołany na, do kadry, nie zamykał oczu, zanim piłka uderzy go w głowę, tylko po fakcie albo w trakcie, to, to może, może by nie strzelał też w poprzeczkę. Bo... Polonia by ten mecz wygrała pod wodzą Jana, trener'a. Zresztą jak y, można zauważyć, w wyjątkowy weekend, y, że trener Jana, syn prowadził Legię Warszawa, a trener Jana, ojciec Polonie Warszawa, y, dzień po dniu praktycznie. Co mnie zapytała, czy Jana się kiedyś uśmiechnął? Tak, on jest się znany, się znany jest taki fakt, że raz podobno tak, w widziałem tylko dwie osoby z czego jedna nie żyje a druga nie wie w no. okolicznościach. Tak. nie mówi, nie widzi, nie słyszy każdy, każdy kto widział jak ja nas się uśmiecha, nie wraca z Uśmiech taki uśmiech bazyliszka a, znaczy ja... w tunelu nakampnął się uśmiecha zaczynam się obawiać, bo ja widziałem jak się kiedyś rzucił jakimś dowcipem na konferencji prasowej z którego tylko on się uśmiecha a Takie... tak a propos, rzeczy, no nie wiem, może już kiedyś, nie, wiem, może to opowiadałem w podcaście, a może nie. A to będzie żarcik? czy? Nie, to będzie historia tutaj bardziej z zawadzie. muszę ją opowiedzieć. Bo a, to ja wiem, to że tam my Nie ty. To ciebie nie, nie, nie, tak nie, nie. Nie. Cię to nie? Nie. Ja czekało, może zaproponuję jakieś świeżych winogram. A propos, propo, a propos, świeże są rzeczywiście. Nie jakieś nie takie są upaćkane troszkę. A propos, długo leżała w reklamówce. bardzo dobre. A propos piłka, no, Krzęszczą pod fermentowane? Częścią pod zębami. Tak mm. <śla> <śla> Idealne do nagrań. Bardziej <śla> no, jak, no, jak, to tak, No, to jak Wiesz no, to, znałeś. prawie udławimy. Bo ci się nie pomidorka. No. Naprawdę piłkarzy, którzy nie wylewali za kołnierz Byłeś w taki piłkach Krzysztof Baran. No, dwa, na dwa, dwa mecze. W reprezentacji Polski. W pierwszym meczu, z... pierwszy meczu z Uruguayem strzegł dwa gole. Mm -hmm. tak. I miał przez chwilę taki bilans, jeden mecz, dwa gole. Tak. I później tam jeszcze parę z tego powołali. Bez I sensu. ten bilans. Bez sensu. Ale teraz uważaj, bo ostatnio, bo dzisiaj sobie tak wchodziłem na Wikipedię, na takich właśnie piłkarzy, co to tam... Kiedyś no, pod... byli. Kiedyś byli i trochę pili. Ha? I okazało się, że ten debiut Barana... Jest to, taka, który taka zakładka piłkarzy, którzy <laughs> trochę pili. Debiut <laughs> W tym jest zakładka debiut barana? Nie, tam Chodzi było kilku o to, że zawodników o jeden ten mecz, w którym on debiutował, po latach nie jest meczem, w którym debiutował. O, Dlaczego? Bo okazało tam, się. Dwa czy trzy miesiące wcześniej. debiutował, tylko nie pamiętał tego. Nie, reprezentacja. Reprezentacja Krennik właściwie nie reprezentacja, tylko taki, tacy piłkarze powołani z klubów tylko polskich pojechali sobie do Japonii. Tak, nieoficjalnie tak naprawdę. Sami? z trenerem pojechali, <głos> i zagrali tak, reprezentacja to, tak? <głos> tak, <głos> tak. zagrali Trener sobie tam cztery mecze z Japonią, które były nieoficjalne generalnie a on zna, strzelał goli w tych meczach pewnie. trochę strzelił i teraz po latach nagle statystycy uznali że to są jednak oficjalne mecze i nagle Baranowi przed debiutem w którym strzelił dwa gole, doszły jeszcze cztery mecze w których grał wcześniej i też tam strzelił ze trzy gole chyba no, proszę. albo i więcej czyli ma pewnie jeden z najlepszych bilansów reprezentacji ma w tej chwili 10 meczów 6 goli no. Znaczy w tej no. chwili. No już go nie polepszy, bo opina, już skończył karierę. No może wróci. Kto, wie? Kto wie? No, Jak się tylko dobrze prowadzi. No procentowy bilans ma prawie jak Ziko. No procentowe Bardzo słowo dobry. jest Bardzo tutaj dobry. adekwatne. A propos zakładki piłkarzy, którzy trochę pili. Nie wiem, czy a propos piłkarzy, którzy trochę pili, widzieliście ostatnio jak wygląda prawdziwy Ronaldo. No bo jest ten Ronaldo nieprawdziwy, co jest w realu i ten prawdziwy, co w realu był przez chwilę. Ale ten, niepraw... znaczy, ten prawdziwy. Ten co był gruby, a teraz schudł. Ten prawdziwy, tam teraz. Teraz to on jest dopiero gruby, tak? Znowu? No znowu jest gruby. Ale przez chwilę był znowu. chudy. Tak. Był przez chwilę schud, a teraz jest znowu monstrualny. Aha. Jest, no jest, jest tak to gruby... ma szansę na walkę z Pudzianem, ale już <laughs> Nie no, bo mu dobrze szło, tam strzelał bramki w lidze no brazylijskiej. No, a później co? sobie zrobił przerwę. Później o. poszedł na hamburgera. To jest tak jak w Polsce, jeśli chodzi Wiel... na jedno piwko. Wiel... Wiel... Tak poszedł Wiel... na jednego hamburgera. Na wielkości Las Vegas <laughs> chyba, bo to hamburger. No. co tak widzieliście, jak było to ważenie jeszcze przed tą walką Pudziana i przed ten, ten tam, co go przywieźli ze Stanów. Dżaba i to Dobra. skala się skończyła no okazało się, że waga była elektroniczna i max to było 200 kilo jak on wszedł to waga się zepsuła o, to, nie przewidziała wagi ja, ja, powyżej ja pamiętam, że jak zajrzałem następnego dnia do internetu, tam były dwa komentarze chyba w, w amerykańskiej prasie. Że Pudzian chciał go udusić, ale nie mógł znaleźć szyi, tak? <głos> I właśnie dwa oba były tego typu i nie dotyczyły Pudziana, tylko dotyczyły Głównie właśnie hymnu. Jego przeciwnika. Raz hymnu. Oraz I, I hymnu, tak, które było absolutnie fenomenalnym wydarzeniem. Dowcipa, to, bo, tak. było, może go opowiem, bo to trochę piłkarski nawet, bo, <głos> Ale to, to, to, to rzadkość, żeby zapomnieć <głos> hymnu w połowie. No. To bar bardzo... Tak. To, to, a propos tej szyi to... to. Nawet Edyta pamiętała do końca. Kawał. No powiem wam kawałek. Stary jak świat, ale. No, no, no. No, no. Strasburgera, Strasburgera nie przybijesz, ale próbuj. No. Ale z czasów jak, czasów jak tam jeszcze reprezentuje. Wiecie był... ile odcinku obu familiady już było? Tysiąc. Siedemset Czy tysiąc. 1771. 1771. <coughs> Naprawdę? Tak. <coughs> Na szczęście tego nie oglądam. 16 lat już. No przyszedł. Jesus. To już tyle lat? No przyszedł do Gesslera, do restauracji prezydent Kwaśniewski i pytałem się to powiem w skrócie, bo jest to trochę dłuższy że dowciw, nie ci To Aleksy z Filipin, tak? nie? No Właśnie jest Przyszedł, To też kolejny niepijący obywatel. <grym <grym <grym nie, go, nie, on tylko o, A Olek to autor powiedzenia autor powiedzenia yy, pije mniej, dużo czytam i jestem, kurwa, jak <grywa> <grywa> ale <grywa> I, i premier... tak Jak żytwa, chyba tam jak żytwa, żytwa. Tak. <grywa> Przyszedł ten prezydent Kwaśniewski do Gysła i mówi, co, to, co pan prezydent zjadł? No, on mówi, ja no, nie ma ich, nie ma z tą zupełnie On się zaczął irytować, woła ich. I mówi, co jest? No i no, żółw się schował do skorupy, nie możemy go zabić. Wysłał dwóch borowców szybko, nie? No, i, no, przesunęli tych kucharzy, nie? To się sceptycznie na niej popatrzyli, jak to borowcy będą zabiją tego żółwia. <śmiech> cyk jeden palec w dupę drugi, cyk obciął mu głowę, proszę bardzo, gotowy. Kucharze, panowie, skąd taki profesjonalizm? Panie, myśmy dwa tygodnie o krawat zakładali. <śmiech> <śmiech> o <je>. ojoj Oj! <śmiech> <Ojoj>. O matko, o <śmiech> Kolejny proces <śmienicza> Ja to jest, już nie mam siły to jest, to jest, to jest <śmienicza> Chodź do tego sądu proces. <śmienicza> Ja już nie mam siły i czasu <śmienicza> e, a, piłkarski dowcip bo, bo Żona jest... zaniedbana, właśnie dzieci zaniedbane Dom zaniedbany. No bo Leksy będzie następcą Janasa na ławce Polonii Warszawa a, On jest na kolejny, wszystkich meczach kolejny. Chodzę. Świetne towarzystwo w ogóle ma Siedzi z Markiem Jurkiem <śmienicza> Naprawdę? Obok Wojciechowskiego, tak, koledzy w szalikach Fatal, fatalne, fatalne. A jeszcze siedzi z nimi ten młody z SLD Olejniczak, jaki jest w Polsce, Ech. bo jest europosłem, czy, tam, czy on tam. No, Przerażające. Przerażający. No rzadko tam bywa pewnie. Przerażający, Przerażający. Ale trybuny czasem skandują Oleksy, że będzie następnym trenerem, tam się pod, podśmiechują się z niego, że tak powiem dziwnie. No. Dobrze, czy, czy, czy my mamy coś do powiedzenia na przykład o powołaniach? Bo, bo, bo nasza, kleksy, no, no, ogóle, nasza kadra wyjeżdża. No podobno, podobno jest coraz nie? więcej powołań, znowu. Yes. No. No, no właśnie <grym> rzeczony wtorek Niedzielan do kadry. Bo no praca. wykrakaliśmy mu. A co? No Niech ma. trudno, trud, jeżeli, jeżeli ma się patrzeć tak na polską ligę i jednak no jest też... brać tych zawodników z polskiej ligi, no to, no to tutaj niedzielanowi się należało, jak nikomu innemu. Tak no naprawdę, jest też. No. Ten, zupa. Jest też ktoś... y, y, strzał, jakiś tam autorski smudy czyli Salamon człowiek, który gra wchodzi w tej chwili gdzieś to jakieś tam niższej jedze włoskie. Codzia to mi się sfokaczył, nie? wiem Dlaczego kojarzy z jedzeniem, ale to? Nie co to okay. kiedyś grała w Serie A i tam panu kawałek nawet grało taki był. No ja myślę, że serie B to i tak jest nadal duże marzenie. Znaczy on, on, jest, on to jest scena. scena no, znaczy on jest pożyczony, bo on w ogóle jest zawodnikiem. No nie pamiętam w tej chwili. Jakiegoś klubu serii A, albo no. serii B, ale jest wypożyczony no no do serii C. On jest... No dobra, nie chcę teraz strzelać, bo sobie sprawdzimy, ale tak. on jest Nie, tak, nie no powróci tak, do kilku takich zawodników, poszukać. Zresztą oraz jest, cały czas się jest, mówi, że Wiadomo dodatku, już, że poszukuje. Kościelny mhm. odpuścił reprezentację Polski, jednak stwierdził, że, że interesuje mhm. go reprezentacja Francji. Natomiast w Polsce będzie grał pewnie niejaki Perquis. Bardzo słusznie. Który z nazwiska może nie wygląda, no, Polaka. I jego babcia jest Polakiem. Tak, <laughs> no Benisz też nie wygląda. I on chce być podobno. Jak Benisz? A Paulina Benisz ta z Legii Warszawa. Yy, Pięciobojowa. Pięcio Pięcio Nowoczesna zresztą. No. I też I... się tak pisze? Nie, po polsku się ja. pisze. Ja ja piszesz, ale... Ale w jak wpiszesz, ale przepraszam, jak Wikipedię wpiszesz sobie Benisz. Dokładnie tak, jak się pisze nazwisko się Sebastian. Nie, nie, nie. To wpisze ci, że to jest szlacheckie nazwisko polskie i będziesz miał całą długą Naprawdę? historię, tak. Mm, to zwracam honor. No. To przepraszam. No. No. Ale... Błysnąłem, nie wiedzą. Ja myślę, że perkus i akwa freska też, jak dobrze poszukamy. Świeża woda, no proszę. Znaczy, ja, to są ja... dawne polskie szlacheckie nazwisko Ja nawet powiem Wam tak sobie ułożyłem. Jak jest Goli Broda, tak samo u... może być woda Ułożyłem sobie woda. taką kadrę złożoną. Środek, środek obramy widziałem... Arboleda i, i, i Perki. No, nie, no z tym ale tak, na euro ale będzie miał 40. Lat. Prędzej, prędzej, prędzej. Ale i tak będzie najlepszym polskim obrońcą. <grym> Na jednym boku będzie Ernani tutaj będzie. No dobra, no to na nich będzie Ernani, na drugim boku kogo moglibyśmy takiego wystawić? No w środku prawej to już nie bardzo jest kogo. No dobrze, ale tak dobrze pomyśleć to tak, Akwa freska w ataku do tego może Rogera jeszcze gdzieś tam, obraniak w środku pola. No kogo tam jeszcze możemy upchnąć Sadebę. Oli Sadebę <grywa> Oli i Guerreiro. No, można no, wyłowić. No, znaczy myślę, że tak, tak głębiej go myśleć, to można by... całą jedno, bramkarza nie mamy żadnego naturalizowanego. ja no, no, tam trzech, czterech bym zostawił, no bo... Się... No jednak mimo wszystko z bramkarzami u nas nie jest najgorzej. W klubach w polskich klubach. tak 3-4, trzech, czterech... No fabiański błysnął, tak. chociaż my, my miałem wrażenie, jak oglądałem uprzedni skrót tego meczu, że bardziej to było jednak na wyrost pochwały dla Febeńskiego. Jak bramkarz w broni meczu. w meczu rzut karny, to nie należy się go bardzo czepiać. Chyba, że puszczał w cztery Nie, ja nie mówię, się, sytuacje, że się go należy ale opuści, czepiać. Ale jednego gola na trudnym terenie. Ale miał jeden strzał de facto chyba. Więc... No ale tam nie było jakiejś Oczyku, tam wielości ale interwencji. Jak no, tam jeden jest, trza... Puszczył tak... gola i obronił karnego, to chyba już były dwa. No ale poza tym karnym to prawda, <laughs> Tak, tak, był jeden strzał, to... strzał i słyszałem już znaczy, czytałem, zacząłem czytać od tego, że z babcą Arsenalu. Ale po prostu przepraszali. Jest to prz jest takie przysłowie, które mówi, że nie ma karnych dobrze obronionych, tylko są źle strzelone no, Ale byłeś na treningu i widziałeś, że na sześć karnych y, obronił Brożkowi wszystkie No bo Brożek ciapa, no ciapano, ale, Brożek ciapa, no ciapano. Fabiański A, no. na takim treningu, gdzie Brożek ustawił i, i wszystkie po kolei strzelali no trzeba, strzelał normalne karny No prawda, że... ja, ja, ja, to się, ja, ja to myślę, że z Fabiańskim to jest tak, że Węgier długo się nie mógł zdecydować, co zrobić z tym Fabiańskim, bo Fabiański fenomenalnie, znaczy świetnie wygląda na treningach i najprawdopodobniej on cały czas się znakomicie prezentuje na treningu i widać, że zawodnie, zawodnikiem, który ma ogromny potencjał, tylko, tylko kwestia jest tego, że on na boisku się spala ale Almunia to też nie jest jakiś wirtuoz. No nie, jak pokazał, jak pokazał, nie. To to jest problem Węgera, ogromny, Ogromny sam go sobie sprokurował, Już dwa lata temu dziennikarze pisali, że Arsenal ma najgorszych czterech bramkarzy w ogóle. prawda. No dlatego Szczęsny na teraz na łamach pracy w Londynie. Tam się mocno domaga. Dlatego, że Szczęsny się domaga, dlatego, że podobno Węgier mu obiecał to, że wystąpił w pucharze ligi w meczu w tygodniu po czym wystawił Fabiańskiego i szczęśliwy nawet trawi on, on mu tobie to przed sezonem wtedy jak nie myślał, będzie że... grał bo myślał, że sprzeda Almuni i że Fabiański będzie grał w Lidze jako pierwszy w bramkarz, a wtedy dla Szczęsnego zrobi się miejsce w mniej ważnych meczach. Na przykład. A Wojtek Szczęsny był pełen. Na dzień przed tym meczem czytałem z nim wywiad, w którym był pewien, że wystąpi w tym meczu. Także jeżeli mu, jeżeli mu trener nie komunikuje tego, to się, niech się nie zdziwi, jak zaraz zostanie z Almunią i Fabiańskim i tym trzecim włoskim Manone, Manone Vito. Nazywa się jak mafioza. No, Klasyczny. Tak. Jest... Jest... Vito Manone. Giancarlo Vito Manone. Spokojnie, w filmie Coppoli mógłby w ogóle bez zmiany nazwiska występować. Tylko musi utyć to jeszcze <toczny> jakieś 60 kg. Albo w starym déjà Vu obok Gianfranco Laudeo. <toczny> <toczny> <toczny> I takim Cinchirino. <cincirino. toczny> <toczny> Który Których ogra zresztą nieodżałowany. No per, późno jest. Parkusista? Si nie. Yy, siatkarz tenisista i komentator sportowy. Ambroziak. Ambroziak. czym ci tak. A propos smutnych wiadomości, jak już tam trochę smutny podcast wychodzi, to niejaki Romuald Czystaw dzisiaj zmarł. Za ostatni grosz, na przykład. albo nie wiesz nigdy kobiecie. To jest mało sportowa informacja. Tak. Ale może było to... Nie. Był ale to nigdy piłkarz. nie byłem wielkim fanem budki suflera, ja ale... też nie, jest, no tak. ale nie wiesz nigdy kobiecie, to wiesz. No, to już klasyka, tak. to jest Za ostatni grosz. Za ostatni grosz też, tak. Nic dodać, no, tak, nic ująć, tak. Ujęć, tak, tak, tak. Albo nic ująć, nic ująć. Tak, dokładnie. Czy już kończymy? Bo to już tak. Czy. No, czy... był? Tak. A ty? Tak, Nie, tu, który, tego typu nie będzie. Chciałem powiedzieć, że jeszcze, że jeszcze ligi grały, o czym nie powiedzieliśmy. No to w, prawda, czasie. grały ligi. Było bardzo ciekawie. W Anglii było bardzo ciekawie. W Hiszpanii też było bardzo Te ciekawie, bo, tak. bo drużyna z Łapanki, mianowicie Leonardo. I dwa złote medale w mi powiedział. tak. To prawda. Zupełnie przez przypadek. No, no nie, czy to ja, ja nie wiem, czy w ciężarach byli. można zdobyć przez przypadek. No. Gratuluję, Gratuluję Ci 150, 150 kg podnieść przez przypadek. Przypadkowo <śladkowo> poderwał 168 kg. Brawo. brawo, brawo, rekord w drwaniu. Co za fart. Potrwął się i podniósł. Nie wiem, się czego chwycić. Chwycił się sztangi, podniósł. Trochę z obrzydzeniem. W zasadzie nie był zgłoszony na listę startową, ale skoro już podniósł, to może go zgłośmy. Wiem, że przez przypadek. Tak, to jest z najbardziej przypadkowych sportów. Ślepy los wskazuje zwycięzców. Przepraszam. Ciężko się bardzo to no. ja sobie wyobraźnię. To w ci był? Niezamierzony. Tak. tak, tak. Nie tak, tak. To, to, jak przypadkowo zostać przy świata sztangistów? Chokie. No. Eee. No, Oddychaj. Tak. Śnieś ci sztangę. No, taką małą hantelkę? No, chyba już nic nie powiemy w takim razie o tym, że ligi grały, mimo tego, że jest o czym bo ciekawej rzeczy dokonał Jose Mourinho, którego uwielbiam <śmiech> <śmiech> jak wiemy <śmiech> sobie z rękawa mianowicie najpierw obraził całą ławkę drużyny przeciwnej <śmiech> i Levante, po czym siedział i tak pyskował do swojego własnego lekarza klubowego że co się rzadko zdarza, lekarz został wyrzucony przez sędziego z czerwoną kartką <śmiech> do tego stopnia musiał nabluzgać sędziemu, że dostał dwa mecze zawieszenia. No to zapisze się te, Wandała, lekarz. bo nie wiem, czy nie był pierwszym. No, nie wiem, Jeżeli te słuchacze znaczy... wiedzą na ten temat, czy jeszcze jakiś Były. lekarz drużyny został wyrzucony no, z Czerwony A co no, było, jak na przykład właśnie, piłka śmiał w Właśnie w prasie hiszpańskiej zaczęli się zastanawiać, bo ponieważ obraził całą ławkę Lewantę, mhm. to nawet lekarz drużyny przeciwnej nie pomógłby jego zawodnikowi. <laughs> więc najpierw obraził tamtych, po co wyrzucił swojego, swojego lekarza. Także no, mieli szczęście, że, że rzeczywiście Lewantę nie, nie skopało mu żadnego piłkarza Fest, bo, bo nie miałby kto udzielić pomocy po prostu piłkarzom Realu madryt Także miał dużo szczęścia w nieszczęściu, bo tak, takim należy zapisać wynik 0-0 z różną złapanki. A Herkules Alicante, co mówiliśmy, że taki słaby i do spadku, właśnie po Barcelonie ograł Sewillę 2-0. No, no Walencja prowadzi to jest generalnie rzecz biorąc jest dość ciekawie. No, ale to Walencja podobnie jak Real jeszcze nie grała z żadnym Zresztą wymagającym tak, przeciwnikiem. Tylko, że Walencja prowadzi w tabeli i strzela gole, a Real Madryt nie prowadzi, nie prowadzi i nie strzela gole to ma, za to ma zawodnika, który... Ktoś tam wyliczył, że Walencja sprzedała piłkarzy za 86 milionów no, przed sezonem. No spokojnie, to, sam i Winia to, to, parę, to, to, już... to... A mimo to są, są liderami. No ale pozbyli się Alexisa z obrony, yy, bardzo rozsądnie podeszli do zakupów, kupili Soldado, który wiadomo, że gole strzelać potrafi, kupili, a, e, kupili Aduriza, który też gole strzela, także... No, a widać, że jest jakiś taki powiew świeżości w tym zespole. Widać, że coś tam się dzieje. Wielki futbol to to nie jest. Una znaczy, Emery to po nas dobry Na przykład w meczu z United, no to takie powiem, że... No resztę, no ale oni nie będą grali w lidze y, 37 spotkań Przeciwko United Tylko <śmiech> <śmiech> zagrają z Barceloną Zagrają z Realem A resztę to będą właśnie grali Tak jak grają w tej chwili w lidze Że będą pewnie w bardzo bardzo przyzwoitym poziomie Wygrywali spotkania Jak przypomnę sobie jak wyglądała Walencja w zeszłym sezonie Dwa sezony temu A nawet trzy sezony temu To na tą, na tą się patrzy zdecydowanie przyjemniej A Barcelona ma dwa ciężkie wyjazdy za sobą Czyli Bilbao <śmiech> I, i, i Atletico Madryt, który mnie zadziwia, bo po tym jak przegrali w, z, z Arisem Saloniki, teraz dzisiaj zremisowali z kolei w... Oni tam z Rosenborgiem? Nie, nie wiem, ja też nie, nie ale, mam Z, z, z Bayernem Leverkusen. Atletico Madryt. Także Atletico Madryt Madry po dwóch meczach w Lidze Europejskiej, obrońca trofeum i zdobywca super no, Ale w tym Europy. roku też zaczynali kiepsko. Ale no, jak dalej będą tak kiepsko wleger... grać, to z grupy nie wyjdą. Oni, oni tak mają, że się powoli widocznie rozkręcają. Może tak. tak. No, w Lidze się świetnie rozkręcali. No wiesz, tak. są, są na, do, do meczu z Barceloną, który przegrali, byli, byli, znaczy, byli liderem nawet. Postanowiliśmy w tym sezonie zrobić odwrotnie. Wtedy w lidze się kiepsko rozkręcali. Może tak mają. Muszą no, się w którymś momencie kiepsko rozkręcić. Do Dobrze, ja myślę, że już raz skończyliśmy? Dziś tak. Dwa, -dwa. Dwa, no dwa albo trzy. Do pięciu razy chyba już tak. To, Trzeba to chyba tam skończyć. Ukończyć, tak? tak, tak, porządnie. Tym razem. Tak, tak. Na fest. fest tak. To co? Pomarańczkę? Frybkę? <grymka> no i te winogronka Nie, nie, winogronka. Nie, Chodzi się o Żegnają się. A która jest godzina w ogóle? Późno jest. jest Pierwsza trzydzieści dokładnie. Naprawdę? Nie, tak. Nie, nie. tak 30 w nocy żegnam się, Magdziasz, Marcin, ja się żegnam szybko. O, bo taki tak już tak tak bez tak idę spać w ogóle, o, tak. koniec. A ja potem jadę na urlop, więc jeszcze jeden podcast tylko nagramy, zanim wyjadę. No ciebie, ja sobie. Ja ja w chciałbym, tak jest, Nie chciałbym tak. tego słuchać. Żegnaj <laughs> się. Będziemy cię naśladować. Będziemy Za, zawoda, Michał. Hernes Gaweł. I Przemek Konraciuk.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 Zębak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodzinami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słuchaw? Turku kończ Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie altwą, elegancką fryzurę Tadeusz Gafincki, a tymczasem ty piłce Ryszard Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, Eleganccy mężczyźni, białe koszule.